Rozdział 13 dzieje apostolskie w Antiochii w tamtejszym zbożu byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Saul A gdy oni sprawiali służbę Pańską i pościli rzekł Duch Święty odłączył mi Barnabę i Saula do tego dzieła do którego ich powołałem Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na ich ręce i wyprawili ich. Oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Sele Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A stamtąd przybyli do Salaminy i zastawali sobowcy na górę żydowskich. Mieli ze sobą i Jana jako pomocnika. Przeszedszy całą wyspę aż do Paphos spotkali pewnego odczaru księżnika fałszywego proroka imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia Prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego, ten przywoławszy Barnabę i Saula pragnął słuchać Słowa Bożego, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elimas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić Prokonsula od wiary, a Saul, zwany też Pawłem,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 to by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul ujrzawszy, co się stało, wierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Dalej, do końca, tak? uh -huh. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Paphos, przybyli do Pergę, Panfili. Jan zaś, odłoczywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Pergę powędrowali dalej i dotarli do Antiochi Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po czytaniu ustępów zakonu i proroku zwrócili się do nich wsiążeni synagogi mówiąc, mężowie bracia, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Powstał więc Paweł, skinął się ręką i rzekł. Mężowie z izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie.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 Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Benjamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Nalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. A z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi zbawiciela Jezusa przed którego przyjście Mian zwiastował chrzestu pamiętania całemu ludowi izraelskiemu. gdy Jan był bliski końca swojej misji powiedział nie jestem tym za kogo mnie uważacie ale oto idzie za mną ten którego sandałów nie jestem godzin rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego ci wśród nas, którzy się Boga boją nam to została posłana wieś o, zbawieniu, o tym zbawieniu.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 Przez wiele dni ukazywał się On tym, którzy razem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni teraz są Jego świadkami ludu, A my zwiastujemy Wam dobrą winę, tę obietnicę, które dał Ojcom. Wypełni teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w Psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. A gdy Go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. A tego iż na innym miejscu mówi nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem gdy wykonywał służbę, jako mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg zbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie Wam wiadomo, mężowie bracia, że przez jego zwiastowanie, przez tego zwiastowane Wam bywa odpuszczenie grzechów, i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony tym wszystkim, z czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na Was nie przyszło to, co jest powiedziane proroków. Patrzcie, szydercy. Zumiewajcie się i, prze, i przepadnijcie, bowiem, bo dokonuję dzieła za dni Waszych. Dzieła, któremu, nik, nigdy, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś Wam o nim opowiadać będzie. A gdy upuszczając synagogę, prosili ich, aby w następny Sabbat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze rozeszli się, poszło wielu Żydów i pobożnych prozelitów za Pawłem i Barnabom. Tu z nimi rozmawiali, nakłaniali, by trwali w łasce Bożej. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich radość, i bluźniąc, sprzeciwiali, a zazdrość sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw było opowiadane słowo Boże, skoro jednak go je odrzucacie i uważacie się za nie, niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan się światłościem dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. I rozeszło się słowo Pańskie po całej krainie. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasta oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciwko Pawowi barnawie prześladowanie i wypędzili ich ze swojego okręgu. Oni zaś, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do ich Uczniowie zaś byli pełni radości i ducha świętego. Jaki e, to przekład? Warszawka, warszawski. Warszawski. Tak to Co? Nie, jak przyzwyczaję no, się, to, to, to widzę, tak. Ostatnio czytaliśmy o tym, jak Barnaba odszukał Pawła w Tarsie i przyprowadził go właśnie z Tarsu do Antiochii i też wzięli ze sobą Marka, który jest ratankiem, albo siostrzeńcem Barnaby, nie pamiętam. Później tam to wyjdzie z nim więcej. W każdym bądź razie tutaj widzimy w Antiochii w tym już pogańskim zboże czy zboże, w którym nawrócili się również poganie, mamy proroków i nauczycieli. I tutaj ciekawe jest, jak, jak, jak właśnie wyglądała ta ich prorocka posługa. Tutaj w zasadzie widzimy modlitwę później i odłączenie i powołanie Pawła i Barnaby do tej posługi. Natomiast tutaj tylko czytamy o tych prorokach i nauczycielach. Tutaj niektórzy twierdzą, że to słowo prorocy i nauczyciele to jest to samo, niektórzy dzisiaj tak rozumieją ten urząd prorocki jako urząd wykładu słowa inni natomiast no, widzą różnicę i tutaj ja też raczej się skłaniam ku temu, że skoro jest prorocy i nauczyciele tym bardziej, że mamy wymienione te różne posługi tam są właśnie odrębnie wymienione te posługi, więc mamy apostołów, proroków Nauczycieli, ewangelistów, pasterzy i tak dalej. Więc tutaj też myślę, że jednak jest to troszeczkę innego rodzaju posługa. Oczywiście one mogą się nakładać na siebie ktoś może mieć urząd nauczycielski i proroczy, i w nauczaniu może też dar proroctwa się przejawiać. Natomiast no tutaj jest tylko po prostu taka wzmianka, że tam byli prorocy i nauczyciele, więc widać, że było jakieś rozpoznanie tego daru i tego posługiwania właśnie proroczego i nauczycielskiego. Czy to jest katalog zamknięty? Bo tu mamy dwukropek, pewni prorocy, nauczyciele dwukropek. Jest Barnaba, Szymon i tak mhm. dalej, i tak dalej. To nie, jakby myślę, było nie wskazane nie. na nich. Tak, myślę, że tutaj nie jest to zamknięty katalog. Mogli też być inni. Tutaj są prawdopodobnie ci najbardziej znamienici wymienieni, którzy tam najbardziej... Posługiwali. Tak, posługiwali w tych darach proroctwa i nauczania. I widzimy, że Barnaba jest na pierwszym miejscu jako właśnie jeden z tych proroków i nauczycieli. W zasadzie wszędzie, gdzie widzimy Barnabę, to on ma taką posługę bardzo osobistą, taką... Yy, no, taką, taką właśnie Bóg się posługuje nim w szczególny sposób. Jak później widzimy z Pawłem, jak Barnaba podróżuje, to Paweł jest głównym mówcą. Barnaba raczej towarzyszy mu, wspiera go w jakiś sposób e, no, gdzieś tam w tle jest. Nie jest na pierwszym planie. Tutaj natomiast w tym zborze właśnie w Antiochii, no, jest wymieniony na pierwszym miejscu wśród proroków i nauczycieli, więc widać, że ten też posiadał i najwyraźniej posługiwał, chociaż nie czytamy nigdzie o jego y, takich publicznych, czy zborowych, czy w jakichś tam synagogach Przemów Barnaby, y, co nie oznacza, że to nie miało miejsca. Na pewno tutaj w Antiochi był jednym z proroków i nauczycieli. No i tutaj warto by się było zastanowić właśnie nad tym, jak dzisiaj, jak rozumiecie ten dar, bo na dar nauczania, no to wiadomo, ktoś na wykłada, tłumaczy, wyjaśnia, to jakby dla nas jest w miarę proste, ale jak rozumiemy dzisiaj dar proroctwa, jak, jak sobie wyobrażamy, jak to jest, kiedy ktoś ma ten dar prorokowania i jak to się ma dzisiaj przejawiać, jak, jak to doświadczyliście, nie wiem, widzicie, rozumiecie. Macie jakieś swoje tutaj wyobrażenia, co się kryje za tym słowem? Prorok? Tak, tutaj, prorocy i nauczyciele. Ja tylko z teorii. <grych> no ale z teorii, jak to, story? Jak to, no, to z jak teorii? Jak, jak rozumiesz to? W, w takim życiu jakby no, no, w, w po prostu, że były takie sytuacje, że osoby. Yy, no, podchodziły do drugiej osoby, że usłyszały, czy mają do przekazywania przekazania, mm -hmm. przekazania informacje pewną na temat danej osoby. Czyli takie prywatne jakby. Bardziej prywatne, tak. Objawienie i. Okay. No, tak, słyszy się o takich przypadkach. Aha. Jak weźmiemy w Starym Testamencie to słowo prorok, to jak tam prorocy funkcjonowali, jaka była ich funkcja, co oni właściwie robili? Pilnowali Bożu Nie mm -hmm. I przekazywali do, do zboru to, co Bóg im mówił. W szczególnych mm -hmm. sytuacjach mamy no tych w wielu księgach mm -hmm. proroków, którzy widzieli, co się dzieje z Izraelem, pouczali naród izraelski, mówili, żeby zaprzestali coś robić, czy odwrócili do grzechu najczęściej, uh -huh. to tak widzę w Starym Testamencie uh -huh. raczej jak, jak Izrael szedł za Bogiem, prościutko co się zdarzało, to raczej ich proroctwów nie kojarzę, ale jak coś się działo Bóg wysyłał tak według mnie proroków, żeby ostrzegał naród że coś im grozi, że pójdą do nieboli będą traceni, no mnóstwo takich, okay. ale tak ostrzegali ja tak. ich uh -huh. taka funkcja według mnie, że Naród żydowski był ostrzegany przez, przez proroków, Bóg ich mówił przez nich, tak to widzę, żeby nie robili czego, żeby wrócili do tych pierwszych pierwszych dni, pierwszej jak, miłości. Jak wiele ksiąg się zaczyna prorockich? Jakie są, jaki jest wstęp do ksiąg? Pamiętacie, jak te przeważne ksiągi czasów kogoś tam... zaczynają? No, jakieś tam czasami Tak, jest czas, określenie, podany, gdzie to był, Kiedy to było i co jeszcze? Że to jest słowo kogoś swoje. Właśnie. Najczęściej jest, doszło, doszło, doszło słowo jafe do, do kogoś tego, tam, tam Jeremiasza, tego, czy, tam Jeremiasza kudronom, czy tam Izajasza. Ja. Więc tak. to jest bardzo częste, że oni odbierali jakieś konkretne... konkretny przekaz, konkretne jakieś objawienie tego, mm -hmm. co Bóg chce powiedzieć ludowi. To były konkretne słowa. Słowo w słowo wręcz. To nie było... Jakieś takie właśnie ich domyślanie się, czy jakieś takie no, tłumaczenie. W pewnym sensie, patrząc na te duże księgi prorockie Izajasza, Jeremiasza, tam są aspekty takiego wykładu, jakby starego, już wcześniejszych ksiąg. Odwołania do, do tego, co Mojżesz mówił, napominania ludzi właśnie. Natomiast w dużej mierze ta prorocka posługa była takim jednak cudownym objawieniem, była pewnego rodzaju czymś nadprzyrodzonym, jakiegoś takiego właśnie możliwości słyszenia Boga. No, przede wszystkim było to wyraźne słowo, wyraźne konkretne poselstwa, które oni odbierali i przekazywali. I w Nowym Testamencie też mamy kilka takich przykładów, gdzie coś takiego się dzieje, Mamy Jana i, i jego księgę objawienia, która jest swego rodzaju proroctwem, ponieważ Pan Jezus mu się objawia i, i przekazuje mu konkretne słowa, i mówi: To przekaż aniołowi zboru, i tam po kolei mamy tych siedem zborów, do których jest to poselstwo. Ale też to dalej. Jan widzi jakieś rzeczy, ma jakieś wizje, ogląda cudowne rzeczy, które później. Anioł mówi, napisz, napisz, nie? czyli zapisuj, a pewnych rzeczy mówi, a tego nie zapisuj. Nie? Mm -hmm. Czyli były też tam takie rzeczy, jakieś grzmoty słyszał i chciał zapisać, a tutaj anioł mówi, nie, nie, tego nie zapisuj. Nie? Czyli jest jakiś taki rodzaj no, szczególnego objawienia. Natomiast jak czytamy o darze prorokowania w Nowym Testamencie i czasami w listach, jak patrzymy, jak ten jak Paweł opisuje ten dar, to wydaje się, że jest tutaj mowa o takim natchnionym przemawianiu, natchnionym yy, głoszeniu w, właśnie w tym namaszczeniu ducha, w takim objawieniu, które niekoniecznie jest te, tego, tego typu kategorii, że za każdym razem ktoś, kto ma tę, ten, ten, ten, powiedzmy, tą posługę proroczą, przemawia w jakimś takim. W cudownym objawieniu, ale przemawia w natchnieniu. I, I to jest też ciekawe, że to słowo prorok, witaj To słowo prorok w Starym Testamencie wielokrotnie odnosi się też do y, ludzi, którzy pod natchnieniem y, duchowym, jakimś takim, mieli taką posługę też w świątyni i y, pod natchnieniem Bożym śpiewali. Bardzo często prorokować jest, u nas jest przetłumaczone śpiewać, szczególnie w Starym Testamencie, więc to słowo też miało taki charakter, nawet są sytuacje, gdzie czytamy takie dziwne sytuacje w Starym Testamencie, gdzie na przykład Saul czytamy, że on siedział i prorokował w swoim domu tam różnie to jest przetłumaczone. Czasami jest przetłumaczone w niektórych naszych przykładach, że prorokowo, a w innych, nie wiem, jak tam, ale w Brytyjce wiem, że jest prorokowo. jak tam ci nowi oddają. Trzeba by na to spojrzeć. Czytamy, że też Dawid później w świątyni czy tam w przybytku ustanowił pewnych ludzi, by na harfach, cytrach i instrumentach prorokowali. Czyli właśnie śpiewali, wielbili Boga. Nie? Czyli tutaj jakby ten Charakter tego słowa jest dosyć szeroki. Nie jest taki jednoznaczny, co się za tym kryje. psalmy, na przykład, no, no, co no, to Prorocze, jest, no, prorocze są no no właśnie, to chociaż, prawda? Chociaż one się odnosiły do jakichś tam wydarzeń, sytuacji tych ludzi. To jednak w Nowym Testamencie one są traktowane proroczo, jako odnoszące się do Chrystusa. Nie? Chociaż wtedy tamci psalmiści nie, nie, odbierali tak. nie wiemy na ile mieli jakąkolwiek świadomość tych rzeczy, o których prorokowali. Różni też. Abraham jest nazywany prorokiem. Bóg, kiedy tam ostrzega tego jednego króla, który wziął sobie jego żonę, mówi: To jest mój prorok. I no tam jakby u Abrahama nie widzimy takiej jakieś posługi takiego typowego prorokowania. Owszem, on ma, takie, on ma jakiś kontakt z Bogiem, Bóg z nim rozmawia, mamy takie sytuacje, że Bóg przychodzi, nawiedza go, ale tak jakoś inaczej niż ten Izajasz. Wiadomo, wtedy jeszcze nie ma tego ludu, nie ma takich tam sytuacji, ale oni już wtedy są nazywani prorokami. Już, już tam gdzieś bardzo, bardzo wcześnie ten aspekt prorokowania i takiego słyszenia Boga, jakiegoś właśnie rozpoznawania tego głosu Bożego, no pojawia się bardzo wcześnie. Chociaż mówię, ten charakter prorokowania jest bardzo różny. I ciekawy jestem właśnie, jak to w tej Antiochii było, jak w tym wczesnym Kościele ten dar się objawiał. W zasadzie mamy przykład tego proroka Agabusa, który ma bardzo konkretne poselstwo, prawda? Widzimy go, jak on prorokuje najpierw ten e, głód. Wcześniej czytaliśmy, że zapowiadał ten głód, który nastał później za jednego władcy, a później ma to proroctwo do Pawła, no. że będzie związany, że będzie wydany w ręce Pogan. Więc... A czy Paweł przed tym zanim on to powiedział? Już Paweł to wiedział. no Paweł to wiedział. Paweł to Paweł mówi, że to, bo już tak. wcześniej objawia, że w każdym mieście go to tak. czeka. Niemniej jednak, no tutaj Agabus ma takie znowu konkretne przesłanie od Pana, więc widzimy, że w tym prorokowaniu, również nowotestamentowym, jest ten element takiego szczególnego objawienia, szczególnego nadprzyrodzonego jakiegoś słyszenia Boga. Chociaż no, właśnie gdzieś widzimy, jak, jak to łatwo jest nadużyć, jak łatwo jest gdzieś manipulować ludźmi i jak wielu ludzi twierdzi, że Pan im powiedział, czy Duch Święty im powiedział, no a później różnie, różnie to wygląda, różnie to wychodzi. I, I tutaj myślę, że przez to, że no takich pseudo proroków spotykamy, no to gdzieś budzą się nasze obawy, budzi się nasza niepewność co do jakości tego prorokowania. Natomiast Biblia mówi, żebyśmy osądzali Proroctwa, mhm. żebyśmy ich nie lekceważyli. Więc jeśli ktoś twierdzi, tak. że ma jakieś poznanie, objawienie, to powinniśmy to rozsądzać. Znaczy, bo... że może mieć, nie? Tak, znaczy, nie chcemy no, że może to jest może. niemożliwe. Że... Tak jak mówi, bo niektórzy nie? twierdzą, Ale to że to się jakiś... musi wypełnić. Nie? Tak. Jeżeli ktoś mówi. Tak, to no jest to ważne, że jeżeli stanąć. coś zapowiada, że tak. coś się stanie, tak jak agabus, tak, no to się to będzie. To, to wtedy rzeczywiście patrzymy, czy tak się wydarzyło. No. Ja byłem ciekaw właśnie, jak ci wszyscy nasi polscy prorocy, bo tam zagraniczni to tam inna rzecz, ale w Polsce mamy wielu takich, którzy się mienią tak, prorotami. Natomiast jak przyszedł COVID to jakoś wszyscy ucichli. Na nie żadnego światła. Tak, to mieli takie zapowiedzi, na każdy rok mieli takie zapowiedzi, jak to będzie, co się będzie działo w Kościele, takie mieli, wiecie, i dotaczę, to, to takie, są takie mgliste jakieś wizje, które no, trudno później jest ocenić, czy to się stało, czy się nie stało, natomiast jak był COVID, to były konkrety, tak? Teraz tutaj było potrzeba dla Kościoła jakiegoś, jeśli już mają dar proroctwa okay. i rzeczywiście Bóg do nich komunikuje i przemawia, no to tutaj widziałem wielką potrzebę, tak? Żeby jeżeli ktoś ma ten dar, żeby mógł powiedzieć, jak się mamy zachowywać, co mamy robić, jak mamy, czy spotykać się, czy jak, czy, czy kiedy to się skończy, czy to, czy, co to w ogóle jest. Czy szczepić się, czy się. Czy oś, czy się. No ja Tyle myślę. było właśnie różnych ludzi, którzy swoje opinie Wyrażali, no, tak. ale jakoś tak nie tak bardzo ci rzekomi prorocy mieli jakieś światło i objawienia, a tacy, którzy, których słyszałem, że mieli, no to Ty niestety chmili, ja nie chybili. Bo zapowiadali byli. konkretne daty, kiedy się to skończy tak, i to Tak, tak. Się Jeden wyrażmy. taki bardzo popularny, takie? no nie, nie, ja akurat nie myślę o innym Aha. naszym, nie, nie polskim, tylko tam zagranicznym, Zmiany. takim pseudo-proroku, który. No tak zapowiadał na konkretnie, że to już tego i tego dnia zakończy się. I to nie tylko on tam, no różni tam przepowiadali. No i właśnie nic się takiego nie wydarzyło, co oni mówili. Ale dalej oni są nazywani prorokami. Dalej, wiecie, biją im pokłony. Ja, Biedne to ludzie, proro? zwiedzione. Są tak. muszą się zwiedzione ludzie. Ale czy to nie jest tak, że Bóg mówi co całego Kościoła i że tak jak mówisz o tym covid To jest uh -huh. taki przykład oczywiście. No, taki dla nas no dobrze, tego. ale teraz jest COVID na całym świecie. Uh -huh. I Kościół ma ducha proroczego, uh -huh. mówi objawienie, Także to ja mam czekać, jak ktoś przyjdzie mi powie, co ja mam robić, ja mam się modlić do Boga, ja bym nie czekała na potwierdzenie, tak, ja bym się bała być zwiedziona. Uh -huh. Bo jeżeli ktoś do mnie przyszedł i powiedział, co ja mam robić, to ja bym pomyślała sobie, ja Boga nie słyszę, ja bym się bała, to nie znaczy, że ja zawsze słyszę. Tylko tu chodzi o to, że jeżeli Pan Bóg mnie przed czymś przestrzec chce, albo do czegoś mnie prowadzi, to ktoś może przyjść mi potwierdzić, to ja uwierzę. Ja Ale myślę, tak, to, to jest, ja jestem może sektyczny. dwóch rzeczach mówimy. Aha, myślę, że okay. jedna rzecz to jest takie nasze osobiste jednak hmm. prowadzenie w duchu. Tak, każdy z nas chodzi. winien Inno być nie. jako dzieci hmm. Bożych. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych Duch Boży prowadzi. Tak. Ale nie wszyscy są prorokami. Nie wszyscy mają dar prorokowania. Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali, więc dałby Bóg, żeby to prorostwo w takiej czy innej mierze w jakimś stopniu się przejawiało w naszej posłudze. I mam nadzieję, że tak jest. Nawet jeśli my tego nie dostrzegamy i nie nazywamy tego za każdym razem prorostem, Natomiast no, widzimy, że Bóg pewnymi ludźmi posługiwał się również w Nowym Testamencie żeby pewne rzeczy objawiać Kościołowi, tak jak było z tym, z tym, z tym głodem, tak? tak? Nie wszyscy mieli ten a agabus miał to mm, objawienie to sprawę, i widać było, że był uznany za proroka, jest nazywany prorokiem. Nikt inny nie miał tego. No nie widzimy, nie, nie, nie żeby być może jakiś inni też, ale nie czytamy, żeby wszyscy wierzący mieli takie przekonania, nie? Raczej. Prorok Agabus czy tam no, brat brat Agabus. I on ostrzegł Że on ostrzegł, on zapowiedział, a potem oni w związku z tym przygotowali jakąś pomoc dla tych wierzących, widząc, że tutaj jest w tym Boża ręka. Jest I to się, się wydarzyło. Ja to w Starym, Starym Testamencie są tak zwane szkoły prorockie. Ach, no. co? W Starym Testamencie. tylko nie wiemy, co to znaczy właśnie... co to do końca. Najprawdopodobniej bibliści twierdzą, jest. że to byli ludzie, którzy. Prze przyjmowali to poselstwo od proroków, czyli były na przykład taki Elizeusz, do którego wyraźnie Pan mówił, objawiał pewne rzeczy. On miał swoich uczniów, którym on przekazywał to, co Pan jemu przekazał. I ci uczniowie proroków, tak jak Elizeusz do czasu był uczniem Eli Eliasza i chodził z Eliaszem i Eliasz prorokował, a Elizeusz mu usługiwał a później widzimy, że ten duch proroczy tak, ja sterbuje się. też na Alizeusza. Mhm. I ci uczniowie nie wygląda, żeby oni wszyscy się uczyli prorokować. W ogóle nie, nie ma nie takiej koncepcji uczenia się przede wszystkim, bo to jest dar, powołanie Boże. To mhm. widzimy... To Słowo Pana doszło do kogoś tam i niektórzy z nich nawet byli oporni, nawet nie chcieli tam. Nie to, że oni się uczyli, Jeremiasz się nie to ja jestem za młody, ja się nie udaję. Bali, bali, bali się nie tak, się, że... no. się Jezus, tutaj nie było wciąż. czegoś takiego, że ktoś się uczył na proroka, w sensie, żeby prorokować. No, Natomiast ci ty chcesz, chcieli zabijać takich. Ja myślę, że oni no, tak. mieli taką posługę przekazywania tego, co Bóg mówił do proroków, czyli prorok miał słowo, przekazywał uczniom i uczniowie szli i rozpowszechniali to słowo, tak, Wszystkich wioskach, tak, tak, gdzie tak. tak Tak jak mamy w przypadku Jeremiasza i Barucha. Baruch jest takim znowu uczniem Jeremiasza, ale nie w tym sensie, że on się uczy na proroka, tylko on mhm. zapisuje to, co Jeremiasz mówi, on zanosi to poselstwo, Jeremiasz go wysyła tu, tam, i on idzie z tym poselstwem. Więc bardziej w ten sposób bym znajdował jakieś w ogóle odnośniki. Natomiast nie widzę, żeby ktoś siebie uczył na proroka. Widzimy, że to Bóg powołuje. Bóg powołuje do pewnych posług. I w Nowym Testamencie też czytamy, że to Duch udziela tych posług. To nie to, że Człowiek się zdecyduje, że nauczy się czynić cuda, nauczy się uzdrawiać, nauczy się prorokować. No, to czytamy, duch daje tak, jak chce, więc tutaj jest jego powołanie i jego uzdolnienie ludzi do tej posługi. Więc Ja myślę, że tak jak tutaj czytamy o tych prorokach, no, niewiele czytamy, jak oni prorokowali, co akurat nie tutaj, ale pojawiają się po raz kolejny w tej księdze. Widzieliśmy wcześniej no, takie przykłady cudownego objawienia w przypadku Piotra, Korneliusza. Tak? Aniołowie odwiedzają ich, tak. mówią coś do nich, więc widzimy, że Bóg no, w różny sposób przemawia, w różny tak. sposób działa. Natomiast y, też są fałszywi prorocy i Biblia nas ostrzega przed fałszywymi prorokami, którzy zwodzą, którzy oszukują. No i mamy dzisiaj całą plejadę różnych ludzi, którzy się mienią prorokami, ale... To, co nauczają, jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ich życie jest no właśnie, często przede wszystkim. jakieś odstające Grzecie od odstające tego, tego mówią, biblijnego wzorca proroków mm. pobożnych ludzi. Ludzi mm. takich naprawdę no, chodzących z Bogiem. A, a, a tutaj mamy ludzi, którzy się nazywa prorokami, No a ich życie niestety wygląda marnie i często też nauczanie. Ich jest fałszywe. zwodnicze, jest fałszywe, więc tutaj myślę, że nie powinniśmy, bo niektórzy, wiecie, wychodzą z założenia, że a Pismo Święte mamy dzisiaj, zostało całe spisane, już nie potrzebujemy tych darów prorokowania, y, mówienia językami, czynienia cudów, czy innych, ponieważ już mamy całe objawienie, więc... No, po co nam coś więcej, przecież co będziemy dodawać do Biblii, to teraz musielibyśmy każde prorostwo zapisywać i dodawać je do Biblii, ale ja myślę, że to jest takie pomylone trochę. Bo tak jak mówimy, są sytuacje indywidualne. Są sytuacje, takie. gdzie ktoś się modli o jakieś konkretne wskazanie przez Boga w pewnych sytuacjach. Mamy taki, takie, taką historię, która też w taki film został nakręcony, o tym, jak swego czasu tam na południu bracia modlili się i było jakieś tam prorostwo, że mają się przeprowadzić w inne miejsce, gdzieś tam w, Zauzie, w czy coś w Polsce. Hmm. Tam w czasach międzywojennych, jeśli dobrze pamiętam. I oni to odebrały. Było coś takiego w tamnych Bieszczadach. W Bieszczadach. Bieszczadach to, to przyszedł człowiek, człowiek do tej rodziny ta, i ta, ta, tam, tam powiedział tam to. Tam byli, byli u kilku braci, mhm. ale jeden mhm. szczególnie był mhm. takie nawaszczenie i oni go rozpoznawali jako bożego proroka. I, I rzeczywiście on coś zapowiedział, tam jakieś prześladowania, jakieś tak, rzeczy. Się I oni I to dokład, i on tak. się dokładnie tam przenieśli w mm. to się stało się. się do Polski tak. przenieść. Tak. No to... proro, prorocy są, ale jak prorokują, mamy sprawdzać. I, i jak to się wydarzy, tak. no to proroctwa są założyć. To były poważne rzeczy dla mm. tych ludzi gdzieś tam zostawić swoje tak? no, um, um, sieci i tak dalej, przeprowadzić no, się do nowego no, miejsca, Takie mieli. Rozpoznanie, tako, takie było tutaj Boże Prowadzenie. Więc ja myślę, że no, dziwne mi się to wydaje, że nigdzie nie znajduje w Biblii takiej zapowiedzi, że jak już Biblia będzie spisana, to już Duch Święty nie będzie udzielanych darów, cały czas. czy nie będzie działał w jakiś cudowny sposób. Niektórzy tak twierdzą, tzw. tak zwani cesacjoniści, oni stoją na stanowisku, że po śmierci apostołów, po spisaniu Nowego Testamentu już te dary cudowne zniknęły z Kościoła. Nie? I w ogóle wcześniej reformatorzy byli bardzo przeciwni takiemu nadprzyrodzonemu działaniu ducha, ale myślę, że w ich przypadku to wynikało z tego, że w Kościele Rzymskim było masa tych różnych objawień maryjnych, aniołów różnych, którzy rzekomo przemawiali, Było wiele takich rzeczy, które no, obrosły takimi legendami wręcz. I jak czytacie Żywoty Świętych, nie wiem czy czytacie, gdybyście czytali... No, za chłopca czytałem coś tam. No, to tam jest wiele takich rzeczy, które tak wyglądają podobnie do tych biblijnych darów, a jednocześnie... No widzimy dokąd często ci ludzie szli w swojej nauce, w swojej filozofii, w swoich jakichś e, zwodniczych praktykach. I Ale to, to od razu widać, bo tego w Biblii nie ma maryjna żadna, no to, to wiadomo, że to jest no, e, fałszywe. Zobaczcie, na jakimś etapie e, ktoś, ktoś musiał to zacząć, ktoś musiał pierwszy raz mieć jakieś, mamy, a aniołowie przychodzili, tak? Mamy aniołów, ale którzy przecież, przychodzili i no, no, Ktoś nagle stwierdził, że, że był, była u niego Maria. Ktoś powiedział, że przyszła do niego i powiedziała takie rzeczy. no Nie mówiła, wiecie, zabijajcie, kradnijcie, tak tylko goferyce. mówiła, módlcie się, dawajcie ubogim. Takie... I... No, no rzeczy, no, trudno Biblia. temu zaprzeczyć, no to takie dobre rzeczy. Każe się modlić, każe, każe czcić tak, tak. Jezusa. Na początku ja przypuszczam, że to nie było tak od razu, że ona siebie zaczęła czcić. Na początku to były takie objawienia, wiecie, które bardzo tak wyglądały i tak. Tak, tak na początku błogosławione. O, no to, no, to Tak pod no, szaczą to troszeczkę. Troszeczkę. Nie, więc, nie. więc ja myślę, że to też jest. Tak jak ten polski Jasiu. Rzadko co? kiedy wiecie, diabeł przychodzi. Jak? No ten taki, co, co papieżem Polaków, to co ci się robi, tego relikwie małem strzą, jakiś ząbek, kawałek okay. paznokcia. coś to się Nie, powie... no tak, no to jest typowo no. tak to jest katolicka takie. Op opętanie to opętanie Natomiast ja myślę, że dla nas dzisiaj, którzy jednak wierzymy w to, że no jest to możliwe, musimy naprawdę być.. E... Trosz, trosz, trosz mądrzy i tacy rozsądzający, tak jak Boże Słowo nazywa. Żebyśmy, tak jak siostra mu z jednej strony każdy z nas powinien mieć to świadectwo wewnętrzne ducha. Powinniśmy rozpoznać, tak. czy to jest natchnienia Bożego, czy to jest zgodne z tym duchem Pisma, tak? Czy to jest... Czy to jakieś takie inne, nie dziwne. Czasami nie potrafimy określić nawet, co jest nie tak, ale... Mamy gdzieś jest to wewnętrzne tak, tak, świadectwo ducha, że coś jest tak, że coś nie jest. taką barierę ochronną. Hmm. Tak, bo jak Pan też mówi przez kogoś, nawet to, to nie może być coś takiego, że ja zupełnie. Znaczy, myślę, że jeżeli człowiek jest naprawdę prowadzony w duchu świętym, to, to, to możemy to w jakiś sposób nie wiem, dobrze odebrać. A jeśli chodzi jeszcze o tego Abrahama, to tak sobie powiem, hmm. on y, powiedział prorodztwo powiedział o mój telefon To wyłącz. powiedział o tym, że o, pokazał Golgotę przecież No tak, tak. Nie, no tam jest wiele u niego rzeczy, które zapowiada. Bóg też mu zapowiadał te proroctwa, nie? On powiedział. Tak. To On był. powiedział, że jego potomkowie będą tak. w Egipcie przez 400 lat, tak. więc tam były Ta pewne takie życie, nie? ewidentne nie. objawienia, natomiast Jego taka posługa Jego życie, no, no tak nie, jest. Nie, nie mówił Pan mi powie tak, nie powiedzieć. Tak jak czytamy no to tak, tak nie widać tego prorokowania tak jak u Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela i innych, tak. nie? Więc o to mi tylko chodzi, że tutaj jakby to działanie Ducha w tym, tej proroczej posłudze tak. może być różnorakie i my tak. dzisiaj myślę, nie powinniśmy tego wykluczać nie powinni, wręcz powinniśmy się modlić o dar prorokowania, no do tego nas Zachęca list do Koryntian, tak? żebyśmy, jeśli wierzymy w dar mówienia językami, czy mamy dar języków, to jeszcze bardziej byśmy zabiegali o, o dar wykładania tych języków, czy też dar prorokowania. Natomiast mówię, ten charakter tego proroctwa jest różnoraki, natomiast nie ma już takiej mocy, myślę, dzisiaj, czy na przestrzeni wieków, tak jak rzymski katolicyzm uznał, bo oni uznali, że. Skoro Bóg przemawiał w Starym Testamencie w różny sposób, to również Bóg będzie przemawiał do Kościoła w różny sposób. I oczywiście mamy Pismo Święte, ale oprócz Pisma Świętego mamy właśnie te różne... Objawienie. Oni nazwali to tradycją później, ale tak naprawdę ta tradycja to była nauka Kościoła. To była jakaś taka forma... Połączenia tego, co mówi pismo, z tym wszystkim, co oni czasami właśnie w nadprzyrodzony sposób twierdzą, że otrzymali, tak? że Bóg natchnął, Bóg objawił, Bóg dał jakieś nowe światło i tak dalej. A z drugiej strony no, widzimy, że tam była masa takich rzeczy zaczerpniętych po prostu z lokalnych wierzeń, gdzie pobożenski ja, ale... katolicyzm docierał i wpływ widać się ogromny tych, tych konkretnych miejsc, które oni zdobywali. Więc y, oni cały czas twierdzili, że to właśnie Duch Święty takich prowadzi, że to Duch Święty tak działa. I stąd, kiedy reformacja się zaczęła, to reformacja powiedziała sola scriptura, tak? czyli tylko Pisma. I oni wrócili tylko do Pisma, bo twierdzili, że to jest jedyne wiarygodne źródło, a te wszystkie inne jakieś duchowe objawienia i, i nauczania, odrzucamy, że jak, jak tego nie ma w Piśmie, to, to my tego nie przyjmiemy. Z jednej strony to było zbawcze, nie? bo tyle tego narosło dziadostwa, że to przyniosło takie no, ożywienie właśnie powrotu do Pisma. Pismo znowu zostało wyniesione na, na pierwsze miejsce. Bo wiecie, jak nam no, mielibyśmy takiego proroka, który co rusz miałby jakieś objawienia, ciągle by nam mówił jakieś konkrety, no to też byśmy tak mogli poczuć, że to jest takie świeższe. No tak, tym bardziej, że, że, że jak jeszcze wtedy nie mieli tej Biblii, nie opierali się no. na Biblii, no to rzeczywiście mógł tam, można powiedzieć, wszystko. Wszystko powiedzieć, co, co tylko komuś tak, bo ludzie nie mieli dostępnych. No, to, to, tak. to, to i tak zawsze wyjdzie, bo przecież aktu się wypełni, albo się nie wypełni. Wiesz, nie wszystkie proroctwa miały charakter zapowiedzi. Wiele z nich miało takich, A? wiesz, taki charakter miało właśnie napominający, miało charakter taki wzywający do jakiejś pobożności. Proroctwa? No tak, no jak poczytasz Jeremiasza, no, Izajasza. Tego Tam jest, jest. mnóstwo Że takich prorostów, których nie ma zapowiedzi tego, co będzie. A mnóstwo, większość tego, co oni mówią, dotyczy ludu tamtego czasu. Hmm. Ich grzechu, hmm. ich hmm. odstępstwa. I oni mówią, opamiętajcie się, wróćcie I do Boga, szukajcie Boga. I jest, jest ogromna część tego prorostwa ma właśnie taki charakter. No i teraz, jakbyśmy mieli to takiego kogoś, to by tak nie, nie, nie zbi, ale mówiłby Pan mówi do was, że macie tak. na przykład spotykać się, nie wiem, w jakiejś tam godzinie i tam się modlić, nie? No i teraz spotykać się i jak to zweryfikować. No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zapowiada nic co będzie, tylko nas wzywa. Mówi Pan mi powiedział, że mamy teraz tutaj na kolanach się modlić godzinę, albo jakieś tego typu, albo mamy, mamy post założyć w jakiejś tam sprawy, nie? No Jak to, ja, to, się to możemy się przecież modlić i Pan, na pewno daje przekonanie. Mogę się modlić miesiąc, dwa, nawet rok. Nie zrobię, dopóki ja nie będę... No Bóg nie daje tak człowiekowi prowadzić drugiego człowieka, no nie wierzę w to. No więc właśnie no pytanie, czy, nie nie czy, daje. Czy, nie daje. Nie. czy tak nie robi. Tego też, to też, możemy no, temu zaprzeczyć. Nie, on zaczął to to mówić mój. przed reformacją, nie? Hmm. mówił o tym, jak, jak to wtedy się rozprzestrzeniło. Mm -hmm. To wszystko całe to są ja do tak. i są do religia. Dlatego oni wrócili za czasów reformacji po do, no tak. do, do Biblii, do tak. tego ale co by to było? Tyle, by to że ktoś... odrzucili w ogóle na przyrodzone działanie Ducha. I to uważam, było... Wylali dziecko z kąpielem, oh, no, no, no bo, bo z jednej, jednej strony, tak? tak, Oni stwierdzili, że tylko Pismo. Minęło. I już nie ma teraz jakiejś, że Duch coś Ci mówi, Duch Ci coś objawia. Masz, masz Pismo i trzymaj się Pisma. Wszystko, nie co jest w Piśmie... To wystarczy, że jeszcze, mamy tutaj w pełni tak, wszystkiego, co Bóg chciał powiedzieć. Tak, no tak, mhm. nie wpadnie na to, że Właśnie Pismo mówi, żeby zabiegać o proroctwo. No, ale no więc oni uważali, że to było do pierwszego tego wczesnego aha, wieku Kościoła. Tam. Dziś już tego nie, w nie ma. W wieku, tak. kiedy jeszcze nie było Biblii, no to wtedy tak, a oni już tego nie potrzebują. Tak to tak. dzisiaj, tak tak baptyści nauczają baptyści, tak, Kościół Chrystusowi. No, w ogóle maja, większość ewangelicznych ja chrześcijan. Wolni chrześcijanie. No. nie. Ja, baptyści, niektórzy są jeszcze bardziej charyzmatyczni tak, niż tak. niektórzy świątkowcy, to inna rzecz. To ja ja tak mówię o tych, o tych fundamentach Wurs. baptyzmu. Jak mówimy o kościele baptystycznym, jakbyście zajrzeli do ich nauk i doktryn, to oni twierdzą, że dary ducha zakończyły się wraz ze skończeniem kanonu. A jeszcze chciałam tylko coś popatrzeć, to potem. W każdym razie jest to temat, w którym z jednej strony jakby rozumiemy te, te, te lęki i obawy przed takim otwarciem się wiecie, na działanie ducha, bo wtedy różni dziwni ludzie no niestety wykorzystują to i, i twierdzą, że duch ich prowadzi. Ja już też miałem mnóstwo takich różnych ludzi, którzy mi mówili, co ja mam robić i, i czego nie mam robić i jak mam co robić, bo im duch powiedział, czy coś takiego. Albo wręcz no, mnie tam gdzieś chcieli zatrzymać przed czymś, albo do czegoś mnie tam wezwać, mm. że coś miałem robić po ich niemu. I tak jak mówisz, ja też nie, nie to, żebym to, jak, szczególnie jak ich nie znam, no to jestem jakby sceptyczny. A jeśli znam, no to większość z nich, którzy, których znam, widziałem, że są odjechani po prostu. No i jakby wtedy już z gruntu, widząc, że są to odjechani, tak ciągle mm. mają prosta, gdzie tak. nie pojadą, to wszystkim Na coś wszystkich. tam prorokują. No no to jakby tego nie traktuję poważnie. No, widzę, że są to ludzie, którzy mają jakiś tam problem i jak się da z nimi rozmawiać, to próbuję im coś przetłumaczyć, a niektórzy są tacy, że po prostu nie da się im przetłumaczyć. No, oni mają dar i koniec nie? i im nie wytłumaczysz. I trzeba ich no, miłować. No. Ja na przykład I nie traktować zbyt poważnie, że takie, że miałam do czegoś przekonanie mocne i ktoś przychodził i nawet ten ktoś nie wiedział. Uh -huh. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, uh -huh. ale tak było. No to... Że ktoś nie wiedział i rozmawiał ze mną i to wypływało i ja uh -huh. myślę sobie, no ten człowiek mówi o tej sytuacji, o której ja się modliłam i dostałam od Boga przekonanie, ale jestem takim trochę niedowiarkiem, przepraszam, ja chyba muszę to tylko przyznać. I myślę sobie, Boże, to mi się chyba wydaje, to jest <śmiech> niemożliwe, bla, bla. Tak, tak, jestem. taka. No uh -huh. taka, mówię, jak jestem. I jak dostałam takie od kogoś, że ktoś przyszedł mi, pod, jakby wyglądało to jakby potwierdzenie, to ja już wtedy chodziłam inaczej przed Bogiem, ja już wtedy się bałam i ja mówiłam, Boże, Ty mi coś mówisz, to że to jest to, nie? Mm. Ale ja z nam nawet w Kościoła Baptystów, takie sytuacje, kiedy ludzie posprzedawali majątki, potraczili, bo ktoś im powiedział coś. Mm. Mm. I ci ludzie no, no, opamiętali się, co się chyba dwa razy majątek, to trzeba naprawdę stracić. Tylko dlatego, że ktoś powiedział, no i ja, ja ciągle wyczyszczałam oczy, bo, bo pomyślałam sobie, że tak, nie złapam człowiekowi. Nie mm. dlatego, że może mieć schizy, przepraszam, nie, Boże nie, nie, nie, ale bo coś mi się wydaje, że Pan Bo w jakiś sposób do mnie i tak przyjdzie, ja nie mam, może sobie tak myślę i w jakiś sposób mi to pokaże, tak, idź za tym, bo to jest ode mnie albo cokolwiek że Pan Bóg nie zostawia człowieka na łasce jakiegoś innego człowieka. Mm. Ja tak myślę o tym. Nie, że ja nie wierzę. Bo ja to przeżyłam. Ja też przeżyłam mm. dużo rzeczy, które ktoś mi powiedział. Ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Myślę sobie, no nie będę słuchała, co to jest w ogóle, tak? I zaczęły się te sytuacje wydarzać. Mm. I patrzę i oczy wyczeszę mówię, Boże, tak, Ty jesteś w tym. I przepraszałam Boga za to. I mm. to jest co innego. Ale to nie było, że ja jestem osobą, która nie zaufa tak. Ja myślę, że nie powinniśmy Jez, tak ja bezmyślnie. To, bo, ufać. bo ja wierzę, że człowiek hmm. Ale przyjdzie z drugiej strony od Boga, że to działa, funkcjonuje. Kiedy tak widzimy pobożnego człowieka, hmm. który rzeczywiście widzimy chodzi z bokiem, tak? Modlić się. Hmm. Jest to człowiek, który no nie rzuca słów na wiatr, no to wtedy też inaczej traktujemy słowa takiego ale człowieka, jeśli tak on, on jeśli on, ja nie mówię, że mamy teraz ślepo iza, mm. absolutnie, ale, wziąć pod uwagę, ale że nie lekceważyć, tego, że ja mówię, tak le no, nie lekceważyć, nie? nie bo... Nie lekceważyć? Nie. Tylko modlę się i no mnie, Bo Pan Bóg przecież mówi do każdego swojego dziecka. No po prostu nie bierze, żeby nie mówię. No, nie no bo... tak, no jest no. napisane, że nie daj nas, Ty, na łaskę ci, którzy im są klucz. dziećmi bożymi, tych boży wchodzi. Więc tak. tutaj Jan też pisze, macie namaszczenie, nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. To... Więc nie mówi o tym, że nie potrzeba nauczycieli w kościele i tak dalej, ale jednak podkreśla, że każdy z nas, Daję kto jest odrodzony, kto ma Ducha Świętego, ma to wewnętrzne tak. świadectwo ducha, ma to namaszczenie od Boga, które nas poucza. Więc musimy też rozważać. Dlatego nie możemy musimy ślepo być, tak. iść za kimś, bo ktoś się nazywa prorokiem, czy inni go nazywają nazywa prorokiem, tylko rozważać. Jeżeli coś mówi, to rozważać. I ja rozumiem, że w kontekście Kościoła to rozważanie powinno też być mieć taki charakter... No teraz, jeżeli coś z Boże załóżmy, zostało takiego powiedziane jako proroctwo, no to dobrze byłoby, żebyśmy jako zbór zajęli stanowisko. Czy uznajemy to za faktycznie Boże proroctwo, czy też modlimy się, bo nie jesteśmy pewni, czy po prostu stwierdzamy, to nie było proroctwo. No i mieliśmy takie też tutaj sytuacje, że jacyś ludzie z czymś tam wyszli, coś. Iby prorokowali, ale my w gronie braci żeśmy rozmawiali o tym nie widzimy, żeby to miało znamiona proroctwa. Raczej to ten brat miał takie tam swoje jakieś tam dobre chęci, czy, czy swoje spostrzeżenia i coś powiedział, tak no, z, z czekała, no co tu dużo mówić. A na przykład czy można to uznać za proroctwo, bo jest napisane, że ono pocieszać, może tak, jeżeli ktoś na przykład bardzo. Też się mnie spotkała taka sytuacja, kiedy jest Pan zbita w środku, jak nie wiem, jak się mówi przysłowy pies mhm. i ktoś nie wiedząc o tym, strasznie mnie pocieszał. Mhm. To można to rzeczywiście uznać, czy to po prostu jest, że Bóg wysyłał, no taką sytuację stworzył. Ja się spotkałam z kimś, no po mnie nie tak nie było widać i myślę sobie, i spotkałam się z taką jedną siostrą i, i ta osoba zaczęła, nie na ten temat dokładnie, ale zaczęła mówić rzeczy, które no mnie tak uspokoiła. I myślę, Boże, dziękuję Ci, nie? Mm. mówię tym ludziom wtedy cokolwiek tam, bo to absolutnie, uważam, że ta osoba, ona nie wiedziała, ona nie przynajmniej powiedziała mi, Pan Bóg mnie wysłał, albo coś tam, nie? Tak, ja właśnie ja myślę, nie. że to, o to nie chodzi też, żebyśmy w no. każdej sytuacji teraz mówili, a to był dar prorostwa, a to był mm. dar wiedzy, a no, to była jakieś słowo mądrości. Ja myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy teraz wiecie, mm -hmm. definiowali i teraz ludzi jeszcze co gorsza na jakimś tak. pedestale stawiali mm -hmm. i, i, i ich jakoś tam... Bo tak niestety taką tendencję mamy, wiecie, że jak kogoś w żyje, mm -hmm żeby w taki czy inny sposób usłużyć Kościołowi, to ludzie niestety czasami mają tendencję do jakiegoś wywyższenia tych ludzi. tak jak mówię, Zamiast Boga właśnie wywyższyć, tak jak mówisz, coś, coś Bóg Cię pocieszył, Bóg Cię ja czas pouczył tak. przez brata, siostrę, to chwała Bogu, nie? dziękujemy za śniegu. I módlmy się, Panie, daj nam więcej takich braci i siostry, którzy tak będą się posługiwać. Ale nie musimy zaraz nazywać ich prorokami, no, czy zaraz, nie zaraz nie ich tak. jakoś, o, ty jesteś tego, czy tam coś. Bo, bo to takie jest niezwykłe mm. i niepotrzebne. Więc tutaj myślę, że musimy się wystrzegać takiego właśnie skupienia mm. na ludziach, którzy posługują w taki sposób, żeby ich nadmiernie no, nie podziwiać, nie zachwycać się, nie myśleć, że o, to... Już nie wiadomo kto, tylko to są nasi bracia, siostry, którym Bóg mógł w taki czy w inny sposób obdarzyć, usłużyć przez nich. Ale chwała się należy zawsze Bogu, Wielu, i, Bogu i Jemu dziękować Bogu. i modlić się, żebyśmy wszyscy tacy byli. Tak? Żebyśmy umieli tak pocieszać, zachęcać, napominać, pouczać. Znaczy, do tego jesteśmy wzywani wszyscy. I jak mamy to robić? No nie w, w. ciele, tylko w Duchu Świętym. Tak? To mamy modlić się, żeby Duch Święty nas nosić na się, po prostu, to jest tak, chyba naturalne na nowe, bez nowej naturze. Natomiast, tak jak mówię, tutaj w tym fragmencie widzimy, że y, oni byli rozpoznani jako prorocy mm. i nauczyciele. Czyli ich słowa były traktowane jako ludzi namaszczonych przez Boga, wybranych do tego. I później czytamy, że gdy puścili i odprawiali służbę, to też jest ciekawe, co to znaczy, Duch Święty wyraźnie powiedział. Zobaczcie, znowu, po raz kolejny w dziejach apostolskich widzimy, że kiedy Duch Święty mówi, to też nie mówi takich ogólników jakichś, tylko konkret. Odłączcie mi Barnabę i Saula. Nie Szymona, nie Luc Lucjusza, Cyrenejczyka, nie Manaena, tylko tych dwóch. Barnabę i Saula. do dzieła, do którego ich powołałem. Czyli tutaj, no, jest to znowu taki wiersz, który Pokazuje nam konkret, tak? że Duch Święty po raz kolejny chce coś uczynić i konkretnych ludzi przeznacza do wykonania tego dzieła. I tutaj oni najwyraźniej, widzicie, po poście, modlitwie, Nałożyli na nich ręce, wyprawili ich, Myślę, a oni to znaczy? posłani przez Ducha Świętego i tak dalej, nie? Co to znaczy nałożyli ręce? No, więc tutaj po kolei się przyjrzyjmy no, tym elementom, bo tu jest dużo ciekawych rzeczy. Bo tutaj jest napisane, że Duch Święty powiedział im, czyli nie powiedział jednej osobie. O nim kilka osób miało to przeżyć. Nie, to im jest dodane. Tak? Nie ma tego w ogóle. Okay. O, myślałam, <grym <grym> że tak, <grym> bo... o, no zapis, to było łatwiej. O, I powiedział Duch Święty. Znaczy, nie wiemy, czy przez ale jednego, oni... czy więcej. Ale niespodziany spodziany, komu. Dosłownie. Nie, ale On jest to, że im. odłączycie mi. A nie Odłączcie odłączy. mi, czyli... To Duch Święty mówił. Tak, ja wiem, ale odłączony. No tak, do zboru, on do przemawia zboru. do zboru. Pan mówił. Właśnie, czyli zbór miał przekonanie, czyli Pan Bóg mówił w tym momencie, Duch Święty mówił do kościoła kilka osób, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, mm -hmm. nie wiemy to wiedziało, że to Duch Święty powie, a nie jakaś jedna osoba staje i mówi Mam, myś, my się, y, jestem przekonany, czy tam przekonana, że mamy odłączyć tego. To jest niebezpieczne. Znaczy tego nie, wiemy nie, nie wiemy, wiemy, nie wiemy jak to się odłączy Odłączcie odbyło. mi. Jest powiedziane, że gdy mi nie powiedziane Cześć, jest przez nie. kogo powiedział, czy przez jednego, czy przez kilku, czy jeszcze dwie, w jeszcze inny czy, w sposób. Natomiast rozpoznali głos Ducha Świętego. Ktoś najprawdopodobniej przekazał takie poselstwo. Nie wiemy, no, więc nie możemy dogmatyzować, ale w innych przypadkach widzimy, że zazwyczaj były to jakieś konkretne osoby, które przekazywały to poselstwo, natomiast oni to rozpoznali. Oni uznali, że jest to głos Ducha Świętego. I, i tutaj zobaczcie, w jakim kontekście to się wydarzyło. Gdy pełnili służbę Panu, i pościli. Co to znaczy, że pełnili służbę pańską, czy panu? Jak to rozumiecie? Pełnili się, nie Może w synagodze byli. Nie, spotkanie. Grupa miały. Tak, czy odprawiali służbę? My też odprawiali. My też to odprawiamy. Dokładnie. Więc najprawdopodobniej było to w kontekście jakiegoś zgromadzenia ich, w którym modlili się, śpiewali, rozważali Słowo i pościli też, zobaczcie. To też jest ciekawe, że no, te pączki, nie pościć się. taki czas prostu wygląda jako zbór, tak? tak? Tak tutaj się wydaje. Wiemy, że Pan Jezus mówi, jak pościsz, to się zamknie i tego. No, gdzieś tam, żeby cię nikt nie widział, więc jest taki post mm. indywidualny, Posty. kiedy pościmy mm. nikt o tym nie wie, tylko my i Bóg. Nie? Mm to jest między nami a Bogiem, ale mhm. wydaje się, że też był taki czas, kiedy oni wspólnie zgromadzali się na mhm. czas postu, więc to też ma inny charakter oczywiście niż taki indywidualny post, ale, ale coś takiego miało miejsce, że, że oni spełnili tą służbę pańską i pościli razem, wygląda na to. I wtedy Duch Święty do nich przemówił, więc to też jest myślę jakaś zachęta dla nas, żebyśmy też nie, nie obawiali się od czasu do czasu, bo, bo tutaj są te, te, te dwie takie wiecie, skrajności, nie? że można z tego postu uczynić jakąś taką cudowną pigułkę na, na, na wszelki problem. Tak? Jak coś tego, no to zakładamy post i tutaj tego. No i potem różne, różne są efekty. A, a z drugiej strony no, możemy zaniedbać też tą część pobożności, jakim, jakim jest post, czy to osobisty, czy jako kościoła w pewnych sytuacjach. Nie? Oni najwyraźniej no, praktykowali coś takiego, więc myślę, że jest to dla nas jakieś strony co naśladowanie. Dzisiaj jestem pytalska. Czy my wszyscy, co mamy teraz, odprawiamy służbę czytania słowa? Ja stawiam, jak na to... no, no, czy nie czy... musimy to jakoś tak nazywać? Nie, bo to, to, czy ja, ma... to... No, ja bym... to ja bym... raczej stwierdził, że tak, no. Jako bo się tutaj w... To się mówi, jako zbiór. No bo dla kogo się tu zebraliśmy? No, no, to nie jest. Tak, dla, że, wiesz, dla naszego pana, ale tak, też dla nas, tak? tak? Ale służymy jemu też, mm. bo to jest... Sobie bo jak służymy braciom siostrom, to Jezusowi służymy, jego kościołowi, jego ciału, nie? Więc tutaj to jest służba pańska. No, w takim, modliliśmy się wcześniej, tak? Klęczyliśmy, modliliśmy się. No, przychodzimy do niego, by go uczcić, by Mu podziękować, by go prosić o różne sprawy, więc ja rozumiem, że to też jest forma służby, ale wiemy, że to właśnie stwierdzenie służba pańska jest szerokim pojęciem, prawda? Więc tutaj też no, do końca nie, nie jesteśmy pewni, ale najprawdopodobniej wygląda na to, że to była jakaś forma ja wspólnego. Tylko, że służba to nie tylko nabożeństwo. No jest tak, jest. oczywiście. Chodziło, tylko, żeby to ale nasze każde zgromadzenie mm -hmm. też jest jakąś służbą mm -hmm. mm -hmm. powinno być tak? Mm -hmm. Powinniśmy Jemu usługiwać w takim tak sensie, bardzo. że On jest tutaj w centrum i na Nim polegamy i, i Jego głosów słuchamy, tak? bo my mówimy, ale to... Wsłuchujemy się, Panie, czy to Ty mówisz, nie? Więc cały czas na nim nasze duchowe oczy są skupione, nie na jakimś człowieku, tak. tylko chcemy Jego głosu słyszeć tak. i chcemy z nim się spotkać, i liczymy na to, że to Jego duch nas pobudza, jego duch nas pociesza, tak. poucza, zachęca, tak. że, że wychodzimy stąd i w sercach melodia dla Pana tak, płynie, dzięki czy nie? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A ja mam pytanie a propos tych postów, bo wiem, że jakby bracia indywidualnie poszczą, czy tam powiedzmy, osoby, siostry też, ale czy zdarza się, że na przykład cały zbór w jakiejś intencji pości? Mieliśmy kiedyś takie, taką praktykę raz w miesiącu, spotykaliśmy się w soboty na taki czas postu tutaj w Sposzku, mm -hmm. więc praktykowaliśmy to przez parę lat. Mieliśmy też taką praktykę, że w środę, właśnie kiedy mamy spotkanie, zachęcaliśmy braci, siostry do postu przed tym spotkaniem, nie? ale to znowu nie było nigdy coś takiego, żeby to było jakoś obligacyjne czy coś, no. bardziej no, taka zachęta, żeby jakoś tam serca przygotować, no. żeby ten czas poświęcać, ale to... też no, nie.. nie... Nigdy nie robiliśmy z tego jakiegoś takiego, wiecie, sztywnego obowiązku dla wszystkich. Raczej zachęcaliśmy, niż yy, twierdziliśmy, że teraz wszyscy mają tutaj pościć, nie? To akurat w tym wypadku to ciekawe. Czy tutaj ten cały zbór pościł? No, to tak, ja to to no tak, tak, to też nie wiem. No Tak bardziej by się skłaniał ku temu, że ci to są tutaj wymienieni. No, więc nie wiemy, nie, nie jest to jest kto tam, tam był, kto tak. był prorokiem. A gdy jawnie byłem nauczycielem, no to, to, to, to, to być może. To jak to jest, jest ciągłość, on, gdzie oni tak, to, tam byli. Tak, to tak, to Co nie oznacza, że widzimy w Starym Testamencie, jak czasami w jakichś kryzysowych sytuacjach ludzie byli wzywani do postu, prawda? I czasami postanawiali pościć w jakichś sytuacjach. Tutaj mamy takie raz na, na trzy miesiące takie braterskie spotkania właśnie w poście, nie? Także teraz będziemy mieli pod koniec lutego bracia przyjadą i będziemy tam spędzali ten czas. Ale to też nie jest takie coś, że jak jakiś brat, załóżmy nie daje rady, czy nie może, czy ma jakąś chorobę, że tam wiecie, zje kawałek sobie bułki, że oj, to tu już tutaj, wiesz, zgromadzeniu. Tak. zgromadzenie No to, ten, to też jest taka, wiecie, wolność. Niektórzy bracia piją kawę w czasie postu, niektórzy tylko wody piją. Niektórzy w ogóle nic nie piją, ani nie jedzą, no, ani według jakiegoś tam postanowienia. Nie ma tutaj, wiecie, narzucamy że to teraz tylko wodę, albo nie wolno tam. Niektórzy słodzą herbatę, słodzą kawę. To jest ich sprawa, to jest tak. decyzja przed Panem, tak, jak oni chcą pościć. Nie, nie, nie zaprawiamy, nie, nie gorszymy się, nie oburzamy się. Kiedyś tak jeden brat przyjął, to się oburzył. I nam, nam klarował, że, że jak się pości, to się ani nie je, ani nie pije i... 40 dni co najmniej. No i, i po prostu był tak oburzony, co wy w ogóle tu wyrabiacie? To nie to jest tyle żadnego postu, co nie macie. Wy se popijacie i tak... On był z takiej społeczności akurat, nie, gdzie tam tak pościli, nie? Że, I on mówi, że nieraz nawet parę tygodni tak pościli, bez jedzenia, o. bez picia. Pracując normalnie? Ja nie wiem, czy nie, pracując, czy nie, coś. ale twierdził, że no że, bez no tak, tak, tak, tak, tak tak. jedzenia i bez picia, nie długo, że to nie tam, wiecie, 2-3 dni, tylko nawet tydzień, dwa, nie? Także pierwszy raz zatknąłem się z taką rygorystyczną, wiecie, no formą postu, nie. że tak oni, tak w zborze, tam tak u nich nauczano, tak i taką mieli naukę, no i tak praktykowali, no? I mówię bracie, no z całym szacunkiem, to, co mówisz, nie chcemy tutaj negować twojej pobożności. Jak chcesz tak pościć, to pość. Ale my tak, no, tutaj nie mamy takiego czegoś. No, my jakby tutaj według, każdy według własnego serca nie, pościć tak, jak może, tak, jak potrafi, tak, jak daje radę. I, i zostawiamy to jednostką, tak? I, I myślę, że znowu jest to taka, taka sfera, tak jak z modlitwą, no jak teraz narzucimy komuś, jak się ktoś ma modlić, czy ile się ma modlić, czy... No, nie rdimy czegoś takiego, no, po prostu zachęcamy do modlitwy, zachęcamy by się modlić, ale jak, kiedy, ile, to już jest indywidualna sprawa każdego, na, na jakim tam poziomie jest, jak, jak, to, jak to działa w jego życiu. Natomiast, no, myślę, że właśnie takie jest niebezpieczeństwo takiego takiej pobożności, która się przeradza w jarzmo, która się przeradza w jakieś takie ciążące ciężary, zamiast to być radością i, i takim faktycznie czymś, w czym my no, serca Panu służymy, to, to czujemy się pod presją, czujemy się pod jakimś jarzmem, czujemy się w jakimś obowiązku. I wtedy to myślę może się no, przerodzić w jakieś takie pustą że że będziemy na siłę coś robić, Będziemy jakiś tam z siebie wyduszać no rzeczy, ale pytanie: czy to się podoba panu? To czy to może... rzeczywiście jest społeczność z nim? może po prostu po człowiekowi, no, no, przez człowieka. Jest, jest, jest myślę, widzimy takie przykłady, mamy taką zachętę, ale jednocześnie chcemy właśnie unikać takiego ludzkiego kontrolowania, no. innych ludzi hmm. szczególnie. Nie? Jak ktoś siebie chce tam jakiś, jakieś jarzmo zaprzec, no to hmm. proszę bardzo. Może to i dobre dla kogoś, nie? Hmm. ale trudno, żeby teraz wszystkim to narzucać hmm. i, i wszystkich do tego przymuszać. W każdym razie mnie to zachęca do, do, do takiego właśnie yy, zgromadzania się, wielbienia Pana też właśnie w gronie, i, i czasami postu też. Tutaj widzę, widzę taką zachętę ku temu i, i dałby Bóg, żeby też no, pośród nas moglibyśmy odebrać, że Duch Święty to, czy tamto nam objawił, pokazał. I, i zobaczcie, że oni, kiedy to jest znane wtedy po poście. Mhm. Tak? Czy mamy jakoś inaczej? Po odprawieniu postu. Po odprawieniu postu tak? Czyli po zakończeniu postu. No, czyli mieli jakiś czas wyznaczony, najwyraźniej, tego postu, w którym im w którym tą służbę sprawowali. I gdy to się już zakończyło, po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce. Czyli tutaj mamy no, jeden z takich przykładów takiego właśnie jakiegoś posłania e, z nałożeniem rąk. No i teraz pytanie, jaki, jak, jaki to miało sens, jaki to miało cel, jaki to miało, czy, czy my też powinniśmy coś takiego praktykować? Jest to błogosławieństwo Kościoła? Ale ja to zgaduję, ja nie mam no, Nie Jest, chyba chynę, nie? Tak, tak. Takie, to nie tak było z wyborem tego apostoła następnego, też los rzucali a potem nakładali ręce. Nie, tam chyba właśnie... Nie czekali. było nakładania ok? Nie, tam tylko, tylko los rzucali. Los, tak, tylko losy ciągnęli. No, ale czekali. było, czy... Modlitwa uzdrowienia jak była, no. To jest taka no szczególna właśnie, modlitwa, mi się nie, wydaje, tak. jak posyła uczniów, to mówi, na chorych... Ręce, ręce, nakładajcie. ręce nakładajcie. tak? że też, też czytamy, czytamy, hmm. na chorych ręce kłaść będą, nie? Hmm. Czyli jakaś taka forma... Szczególnego kontaktu takiego... Kontaktu z tak. osoby, w modlitwie na przykład, nie? jest znowu biblijna. W Starym Testamencie widzimy wielokrotnie ten akt nakładania rąk właśnie w modlitwie, w jakimś przeznaczaniu do służby, Ta, było w jakimś takim, się, takim akcie takiego wspólnego rozpoznania i, i, i najczęściej robili to no, ludzie, którzy też już byli przez Boga jakoś uprawomocnieni. Tak? Nie, że jakieś przypadkowi to, to ludzie, tylko jednak Najpierw czy prorocy, byłem, czy, czy szakławy, oni te ręce wkładali. No i też w liście do hebrajczyków czytamy o, o, o sztach, o nakładaniu rąk. Tak. Tak? I to podstawy nauki mm. autor listu do hebrajczyków nazywa. Mówi, że to są podstawowe rzeczy. Nie? Czyli jest tutaj pewien też taki biblijny element tego nakładania rąk. I to też kilkakrotnie widzimy w Nowym Testamencie. Nie jest to za częste. Paweł też przestrzega Tymoteusza, by pochopnie na kogoś rąk nie wkładał. I tam akurat nie mówi to chyba w kontekście wyznaczania starszych. Nie mówi w kontekście, wiecie, tam, bo niektórzy się boją, żeby ktoś tam coś złego nie przekazał, Jakiegoś złego ducha, czy jakiś tam nie wiadomo czego. Ja nie wiem, czy, czy to jest uzasadnione, żeby się bać jako wierzący człowiek pełen Ducha Świętego, że ktoś nam coś może złego przekazać. przekazać chyba, że świadomie wiemy, że to jest jakiś, jakiś nie wiem, mormon, czy, czy jakiś odjechany totalnie człowiek, który jakiś jest tak. zwiedziony, jest jakiś wiecie, bioenergoterapeuta, Terapeuta. czy inne tego typu rzeczy. Ale ja myślę, że w Kościele no nie wiem, jak Wy uważacie, jakie macie doświadczenia. Wuj, a żeby dwa, teraz trzy. człowiek pełen ducha miał się bać jakiegoś no. innego ducha, żeby mu zaszkodził. Też ja raczej myślę, myślę że, takich czytamy, większy Też jest tększy, jest masz. W nas, na świecie. było o to, żeby ochotnie nie wkonać, w sensie, że żeby uważać, żeby na kogoś ktoś się po prostu... Nie, nie nadal. Nie. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie. Jest nienawrócony, Dokładnie. jest za młody. Jeśli tak. Duch Święty mieszka no. we mnie, no to w końcu Pan może być tylko jeden, tak, prawda? Tak, tak. Czyli rozumiem, że to jest praktykowane obecnie też nakładanie rąk. To znaczy zależy od zborów, to zależy od zborów. Są zbory, w których co najmniej nakładają ręce. Każdą niedzielę. I no, nie chcę tego negować, jeżeli to jest... Wiecie, jest Faktycznie taka modlitwa, zapraszają chory, jeżeli Tak modlitwa. do przodu, tak trzeba. Czy ktoś jakieś ma tam... jakieś tam problemy i chcą się no, o niego pomodzić? Czyli ręce. Takie, no. I sądzę, że jest to coś złego. Natomiast jak ze wszystkim można ze wszystkiego zrobić jakąś formę, która staje się po prostu formą, a niekoniecznie niesie za sobą treść. Więc tak jak tutaj, czy musimy położyć ręce, kiedy się modlimy o kogoś, kto jest chory? że jak nie położymy rąk, to już to nie ma Litwa nie takiej ważna. mocy, nie ma takiej wartości. No mm. Pan Jezus czasami dotykał Przez tych chorych. Tak. Ale czasami powiedział tylko słowo. Tak, ta, już. Czasami, że na odległość. Tak, pan to pan na, odległość sobie, na nie widzimy, A że Pan Jezus, Jezus wkładał Czasami wkładał. Tak, ta, dlatego mówię, nie, nie to, że negujemy, to wręcz przeciwnie. No mamy to w Biblii. Dwie formy są. Są sytuacje, kiedy jakoś Duch nas pobudza i czasami zapraszamy. Zdarzało nam się tutaj też, że prosiliśmy braci, siostry jakieś tam trzymają jakieś potrzeby czasami wkładaliśmy ręce. Czasami ktoś prosił żeby na niego włożyć ręce. Więc wtedy to robimy. Nie, nie, widzimy, że jest to słuszne, biblijne. Nie? Natomiast nie robimy z tego znowu jakiegoś takiego stałego elementu, bo też nie widzimy, żeby to chociażby w tych przykładach Kościoła, które mamy, no czy, na, czy naukach tak. apostolskich później w listach, żeby to było nakazywane. Raczej to chyba jest coś spontanicznego, raczej coś tak takiego, serce. co Duch Święty nas czasami pobudza. I, I wiemy, że to jest dobre. Ja nieraz powiem Wam, że jak miałem kilka takich sytuacji, kiedy ktoś na mnie nałożył ręce i modlił się, jacyś pobożni ludzie. To było to dla mnie takie cenne. Tak, taki byłem no, zbudowany ich troską, ich miłością, ich takim, takim właśnie błogosławieństwem, tak. które odczuwałem od tych pobożnych mhm. ludzi, którzy, którzy gdzieś tam rozpoznali, czy, czy, czy w jakichś tam formalnych nawet okolicznościach się o mnie modlili i zawsze to dużo odbierałem. A jak powiedzmy, jakiś taki dziwolą by był, no to bym nie poszedł ja nie ręce wkładał jakiś tam wiadomo, nie? bo, bo, bo czasami tacy też się pojawiają, oni chętnie zaraz na Ciebie nie, daj bracie spokój, wam Jak dziękuję, nie? nie wiem kto to jest, nie znam jego duchowości, nie wiem w ogóle z czym on tu startuje, no to nie chciałbym, żeby Nie, nie, pusi, nie, nie to, to, że się boję, nie to, że mam wiecie, jakiegoś stracha, ale po prostu właśnie nie chcę uczestniczyć w jakimś, takiej, w jakimś takim dziwactwie religijnym. No, religii, bo, te, nie? no bo, bo niektórzy tacy są porywczy do takich wiecie rzeczy i mi się wydaje, że z kimś są i że, że chcą zaraz tak, na wszystkich ręce wkładać. Natomiast mówię, ja bym się nie obawiał. Nie, nie miałbym strachu, że teraz ktoś mi tam jakiegoś wiecie, a czy on tego, czy przypadkiem coś, bo tam się dowiaduje, że później coś tam w jego życiu, tego, czy on mi coś nie przekazał, no co on mi nie przekazał. Powiedz, rękę komuś podajesz, nieznajomemu, no, nie wiesz, kim on jest. Do tak? no coś, nie wiem, może to no, dotyka. Jakąś bioręgowość, <śmiech> ktoś tak to dotyka. Dotykam fizycznego ja sinic. Ja też nie wiem, po kim ja siadam, czy w kolejce. No, chcę No to ja bym musiała. tak. zawsze. Ja nie zawsze. <śmiech> ja tak ja <śmiech> no, ale co rzeczy. No, masz ciepłą rękę, dziwne. I byłoby wezwanie w ciało. No, no tak, bo to jest takie, no, może ja nie powiedział, nie ja się Nie, nie, nie, nie, nie chciałabym. No więc jest różnica. Myślę, że widzimy no, różnicę no. między codziennym, potocznym kontaktem mi. z ludźmi, których spotykamy, gdzieś tam mamy z nimi kontakty. I, i jakby modnimy się, no nie wiemy, kto, ten piekarz, który chleb nam piekł, co on tam, jakie tam grzechy, może to jakiś straszny grzesznik, cudzołożnik, nie wiadomo co, nie, i on piecze chleb, no i teraz my ten chleb jem. no, to, no dopiero, to dopiero, nie, stracha moglibyśmy <laughs> no, mieć, ojejku, on to ręcami mieścił, ale chyba myślę, że będzie, że nie z no bo to wtedy no, to te ubrania, nam szył te ubrania, które nosili na sobie, no może jacyś też straszliwy zbóżni. No to, to herbatek jakichś, to trafę, pakował. Herbatek to tą zbierał, pakował No, więc ja myślę, że, że tutaj jako wierzący nie mamy takiego strachu. Paweł mówi, jak byś zjadł mięso ofiarą tak. na no to się nie musisz bać. A z drugiej strony jak wiesz, to nie jest. Jak masz mieć strach, to po prostu nie jest, tak? Więc myślę, że w takim sensie też się nie pchamy, żeby teraz na nas każdy w jakiś odjazd wkładał ręce a z drugiej strony się nie boimy, że teraz ktoś nas dotknie, czy nie wiem, jak słyszałem, że ktoś tam, jakaś siostra, wiecie, jednej, miała jakieś tam problemy zdrowotne i pyta się drugiej siostry, a pani mówi: może ktoś na ciebie jakiś urok rzucił? Tak no. Siostra wieżąca, w a jak tej jak siostrze. Ja to ja bidulka. No co ci ludzie w głowach mają, nie? Takie znaki, w, że, że... że boją się uroków w kościele, ludzie pełni ducha. Jeśli są pełni. No nie właśnie może macie. się zdarzyć, tak. wie, jak szczególnie ktoś jest młodym w wierze, to, to, A to może, nie tylko młodym no, nie wierzę, tak. hmm. Także ludzie wie, mają tak. różne rzeczy, wiecie, w głowach takich. Może po prostu to wkładanie rąk ma... Y tak jakby odniesienie do wysłania kogoś na jakąś służbę, tak, bo no podobny przypadek jest właśnie na samym początku, kiedy składali ręce na tych siedmiu w mhm. I oni mhm. też byli przeznaczani do pewnej służby. Gdyby tak. była potrzeba, nie tak, że sobie siedzą, no co, by jakąś służbę tu wymyśleć. Mhm. No, no trzeba pomalować to, nie? No, bo no, nie, wiecie, i teraz cały sympozjum się zjeżdża, żeby włożyć ręce, żeby pomalować. Nie, ale, ale jeśli na przykład jest faktycznie jakaś potrzeba, taka służby dla Boga, taka no, no, no, no jest taka potrzeba, powiedzmy, prawda? Tak jak tam, to wyszła ta potrzeba. Wiadomo, ten zbór tam funkcjonował, on sobie, sobie żył swoim życiem, był bardzo dobrze prowadzony, wspomagany przez Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście tam, gdzie jest błogosławieństwo, tam jest też, zaraz przychodzi problem, nie? I przyszedł ten problem no i trzeba było go rozwiązać, czyli trzeba było co? No, no powołać następną służbę. Mm. Taka po prostu była potrzeba. No i widzimy, że tam wybrali tych siedmiu, siedmiu diakonów i wtedy też powołali do tej służby, mm. która była konieczna i Nałożenie włożyli na nich jest. ręce. Nie? To samo tutaj był Święty powiedział, że, że są potrzebni do jakiejś szczególnej służby, no i oni wtedy włożyli na nich ręce. też. Może to też ma coś takiego jakby... Tylko to już ja trochę tak teraz sobie wymyśliłem, że tak powiem na bieżąco. Może coś takiego jakby, żeby nie powiedzieć sukcesja, ale coś takiego jakby... Może tak jakby zbór w pewnym sensie, czy jest odpowiedzialny, czy wysyła jako zbór, że, że on ma takie namaszczenie. Myślę, wydaje, że to, no, może to być jakby, nie? Że, że, to, że, że to nie jest tak, że ktoś sobie przyjdzie i sobie wymyśli, że właśnie ja będę miał taką służbę, taką, taką, a taką, taką, no i, i, i on będzie miał sobie tą służbę. goda tak? Kościoła, tak nie? Ale chciałam jeszcze coś jak jest napisane, że Pan Jezus opowiedział, że na kogo ręce kłaść będziecie, tak, ale przecież gdyby to było takie zakonne, że tylko tacy ludzie, bo to można tak wziąć, ale ja bym nie biorę, tak. To przecież apostoł Paweł, nawet jak go nie było, to jakieś chustki tam gdzieś wysyłał, tak? I wcale nie przylatywał, no nie było samolotu, żeby kłaść na kogoś ręce, tak? Mhm. Więc to nie można też tak, na no, różne sposoby, daleka i bliska. Chociaż jeszcze dwa fragmenty mi się przypomniały. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł mówi, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony na starego prorockiego, orzeczenia do służby włożone. przez włożenie rąk starszych. Starszy. Tak. Czyli Paweł pisze do Tymoteusza, że na podstawie znowu jakiegoś proroczego orzeczenia, tak, tak jak tutaj wygląda, bardzo podobnie, było rozpoznane, że Tymoteusz jest powołany do jakiejś służby i starsi włożyli na niego ręce. I dalej Paweł pisze też w drugim Tymoteusza 1.6, z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie moich rąk. Czyli Paweł jeszcze wygląda w innej sytuacji. Rozpoznał jakiś, jakieś powołanie, jakiś dar łaski nawet, który Paweł, ja Ci dzielił. oczywiście wiemy, że to udzielę przez Pawła, ale tutaj Paweł był narzędziem, którym Bóg się posłużył, włożył na niego ręce, i, I jakiś dar łaski został mu Więc widzimy, że to była praktyka taka tak. no, poważna. To nie było coś takiego pochopnego, tak w tworzywym no, tego no. Jakiś porządek po prostu musiał być Bo też, tak, bo też zachowali, świedli, jak, jak świedli, tak odbieram, że to musiał być jakiś porządek. To nie jak jakaś salwana, amerykanka tak, samowolna, tylko... To jest wielka odpowiedzialność, ja myślę, tak? że Kościół wkłada na kogoś ręce i wysyła do służby, to musi mieć przekonanie właśnie od Boga, że no, to, są to są ludzie właśnie, właśnie. Tak, tak. tak jak tam tamtych właśnie siedmiu wybrali, nie? To też I w rozpoznali się, i odpowiada się odpowiada też. Tak. No tak, powiedzmy. To jest na pewno jesteś na pewno pewnie. pewnie Kościele, że, że, że to jest to właśnie, o czym wy mówicie. I dlatego Paweł przestrzega Tymoteusza, żeby pochopnie... Tak. Tak. Tego nie robił, tak? czyli widzimy, żeby tak pochopnie też nie wkładać ręce, bo to w jakiś sposób uwierzytelnia tą osobę, tak, tak? Jeżeli, szczególnie w kontekście służby, tak tutaj, nie? że powołujemy kogoś, mm. nakładamy ręce, a potem ten ktoś jakiś po prostu robił badzienie. I wtedy też na kościół. No to wyście go wybrali, no, to, go wybrali. No, to, to wyście tutaj go posłali. To, tak, to jest tak. poważna sprawa. Wszystko jest poważne w kościele. Wszystko o. nie są o. rzeczy. Musimy zachować pewną ostrożność, nie być pochopni. Mm. Natomiast też, no mówię, nie, nie, nie robić z tego, tak jak niektórzy zrobili z tego nakładania rąk, jakiś taki kanał przekazywania wszystkiego i strachu, który się pojawia w kontekście obawy, że ktoś nam coś tam przekazał, bo Do nas dotknął. No, tutaj nie znajdujemy tego typu przykładów, natomiast widzimy właśnie taką powagę, widzimy takie poważne podejście i też jest to coś, co, co też myślę, no, dobrze byłoby, żebyśmy tego nie zaniedbywali, tak? W sytuacjach, w których rozpoznajemy jakieś tutaj Boże prowadzenie, czy, czy chociażby właśnie wyznaczanie starszych, czy coś takiego. To też myślę, dobrze jest, kiedy temu towarzyszy post, modlitwa, nałożenie rąk. To są, to są takie myślę, dobre, dobre rzeczy, w których po prostu prosimy naszego Pana, by nas prowadził, a jednocześnie też przyznajemy się do tego, że, że rozpoznajemy w tych osobach no, Boże powołania. I, I tutaj też jest ważne, zobaczcie, powiedział Duch Święty odłączcie mi. Czyli ci, którzy twierdzą, że Duch Święty jest jakąś bezosobową mocą, No, myślę, że z tym fragmentem muszą go bardzo wykręcać, żeby tutaj zrobić z Ducha Świętego jakąś moc. Po pierwsze, Duch Święty mówi, co charakteryzuje osobę, a nie jakąś moc. Tutaj mamy inteligencję. I mówi, odłączcie mi. Więc On jest no, kim? Że Jemu mamy odłączyć. To Bóg coś takiego tylko robi, nie? że Bóg mówi, Bóg na siebie przecież, tak jak tutaj Pawła, Saula. Więc tutaj myślę, że jest to jeden z takich wierszy, który bardzo wyraźnie wskazuje na osobowość i boskość Ducha Świętego. I, i to, że właśnie w dziełach apostolskich w ogóle osoba Ducha Świętego jest no, szczególnie wyeksponowana. Widzimy jego taką aktywną działalność, Hmm. Która, która wcześniej w Ewangeliach jest w osobie Pana Jezusa widoczna. A tutaj Pan Jezus wylewa na swój Kościół swego Ducha i działa Bóg hmm. przez Ducha Świętego, który też jest osobą, który nie jest, mówię, jakąś bezosobową mocą. I, cz i czwarty, wiesz, a oni posłani przez Ducha Świętego. Nie? Wcześniej czytamy, tak. oni ich wyprawili, wiersz trzeci, zauważcie, ale to nie było, że oni sami wyprawili, że to oni przez ludzi byli posłani. Tak, oni byli tak? przekonani, że to Duch Święty Dokładnie. odłączył duchowi Pawła i Barnabę. Dlatego w czwartym wierszu mamy taki komentarz, który mówi posłani przez Ducha Świętego. Właśnie, przepraszam, o to właśnie mi chodziło, że ktoś powiedział, że odłącznie, że Bóg mówi powiedzmy, że odłącznie mi tego, a oni potem przekonani, że wysłani... Oni zrobią posługę Kościoła. Nie wiem, jak to powiedzieć, ja się na tym nie znam, do tych że Kościół się modu, po, włożył ręce. Wszystko się zgadza, ale to wszystko wypływało z przekonania, że to hmm. Bóg tak każe. Właśnie. Hmm. Nie wiem, jak to powiedzieć. No tak? To nie Kościół właściwie wysyła. Tylko... Tu nawet więcej, myślę. tutaj no nawet wiem. To nie było tylko takie przekonanie. Tutaj była pewność. pewność. Tak. Bo Duch Święty hmm. powiedział. Tak. I powiedział konkret, więc tak oni działali tutaj na podstawie tego ewidentnego, konkretnego objawienia. I wtedy myślę, śmiało możemy powiedzieć, tak jak później powiedzieli Duch Święty i my. Kiedy tego nie mamy, to musimy być ostrożni z takimi stwierdzeniami, bo czasami później się musimy wycofać z tego, co powiedzieliśmy i wtedy wstyd. Jeżeli stwierdziliśmy, że Duch Święty, bo on też musiałby się wycofać, a on się wiemy, nie potrzebuje wycofywać. To my jako ludzie czasami się mm -hmm. mylimy i, i coś, coś postanowimy w dobrej nawet chęci, w dobrej wierze, nawet z modlitwą, mm -hmm. ale możemy się pomylić. Okay. Więc tutaj myślę, że dobrze mieć taką pokorę i, i tak łatwo nie szastać takimi, wiecie, wielkimi słowami typu Pan mi powiedział, czy Duch Święty mm -hmm. i my i tak dalej. Nie, Tutaj trzeba naprawdę pokory. Ja zresztą mówiłem już wam nieraz, że jak tam na synodzie Kościoła Żelność jeszcze jeździłem, jak byłem duchownym kościołem, to takie były sytuacje kuriozalne, wiecie, że jednego roku zapadła jakaś decyzja, synod wydał jakąś decyzję kościelną i stwierdzili Duch Święty i my, żeśmy tutaj, nie, a w następnego roku kolejny synod zmienili tę decyzję o 180 stopni, bo nie, ktoś tam, wiecie, przekonał, że tamta decyzja była niewłaściwa i znowu stwierdzili Duch Święty i my. Dla mnie to było takie niesmaczne ludzkie. wręcz, wiecie, że tutaj modlimy się, rozmawiamy, dyskutujemy, ale komuś to się nie podoba i ktoś zaczyna, wiecie, tam swoje machinacje, kombinacje, bo tak to wyglądało to wtedy. Takie naburzycie jakby. Tak, tak. I jeszcze żeby... potem, wiecie, takie wielkie słowa do tego dołączone. No to dla mnie było takie już Mienie. naprawdę niskie i żałosne. Ale to niestety też się dzieje. I to zobaczcie, wśród pastorów, wśród tych wszystkich takich, no, wydawałoby się mm. ludzi światłych, nauczycieli. Oni dają się tak nabierać kombinować mm. i kombinować. I gdzieś ustawiać, a co dopiero w zborach. Jak łatwo ludzi, wiecie, tak, takimi wielkimi słowami gdzieś stwarzać jakieś pozory. Mm -hmm. I ja myślę, że to się bardzo Panu Bogu nie podoba. Kiedy my... No, że no, tak na pastorów jakichś przychodzi prowadzących. Bo co taka owca ma ludzi? No, Owca ma przychodzić i słuchać i jeszcze dobrze jakieś nie płaci. No, mhm. więc tutaj myślę, że potrzebujemy naprawdę takiej pokory i, i nie używania zbyt wielkich słów, kiedy, no, mówię, po, raczej w pokorze powinniśmy mieć nadzieję, że to Duch Święty nas prowadzi i, i mieć taki, no, taką postawę. chyba że mówię, wyraźnie coś wiemy, mamy jakieś potwierdzenia. Brostwo, jakieś takie rzeczy, no to wtedy bardziej, nie? Ale bez tego no myślę, że nie jest to właściwe, kiedy tak pochopnie mówię, sięgamy po takie znaczące donośne słowa tak tutaj posłani przez Ducha Świętego. No to, to już jest poważna rzecz, powiedzieć coś takiego, nie? I Chyba dobrze jest też, żeby było to jakieś grono yy, brać. Którzy stwierdzają, że rzeczywiście jesteś na rzeczy. Tak. Że, że tutaj Bóg tak jakby się upomina, nie? Mm. I chce prowadzić w taki sposób, nie? Tak. żeby było jakiegoś indywidualizmu. Wtedy najłatwiej od przegnięcia. No. Jak masz jednego człowieka, który nikomu nie podlega, wszyscy jemu podlegają, no tak. to wiadomo, że wtedy wielu źle dla i źle dla nich. Tak? Oczywiście. Tak. Jednak mm. grono, jakie braci, to wtedy jest wzajemna jednak korekcja, jest wzajemne jakieś no, upewnianie się, że podobnie odbieramy, podobnie gdzieś, gdzieś, gdzieś mamy, mamy to przekonanie, że tak nas Bóg prowadzi I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo Pomocnej, to chodzi susie. o Kościół, dla tak? Kościoła, tak. ale indywidualnie to jest zupełnie co innego, jakby wprowadzić. Nie, no tak, ale też nawet jak indywidualnie, indywidualnie tak. coś jesteśmy przekonani, dobrze jest z bratem, siostrą porozmawiać, tak. pomodlić się, no. zapytać no. o radę, to też nie, nie też umniejsza. Nie to nie to, że, że teraz chcemy na ludziach polegać, hmm. tylko Biblia nas do tego zachęca. Tak. Też, tak? Że, że jednak hmm. Duch Święty nie tylko nas hmm. prowadzi, a też i daje światło mądrość i mądrość innym. Nie? I tutaj czasami nam się może wydawać, że to Duch Święty nas prowadzi, a czasami nasza własna porządliwość, nasze własne pragnienia, nasze jakieś, świecie no emocje i tutaj mówimy się i jesteśmy przekonani, tak czujemy, nie, że to Duch Święty, ale... Pora, czy siostra, czasami nam powie, słuchaj, no, ja tego tak nie Cześć, Dobrze jest, mm. wiecie, być takimi właśnie pokornymi, tak, nie być ludźmi, bo też tutaj mieliśmy zboże takich właśnie, no, narwańców, którzy... Przychodzą, wiecie, i nagle mają swoją wizję jakąś. Pan im coś powiedzieć jakiś sen mieli albo coś. I cały zbór próbują, wiecie, zaangażować do tego, co oni wymyślili, nie? I bracia, siostry siedzą. Mieliśmy taką sytuację. A tu wiecie, taki brat, wiecie, był i ciągle miał jakieś objawienia. I, i, i, i on i właśnie to, że on chciał, żeby wszyscy... No i tak siedzimy raz na takim spotkaniu i on tam opowiada, jak tutaj to, tam to zrobimy. I tak wszyscy siedzą, ale nikt tego w ogóle nie łapie, no. co on tutaj, wiecie, tworzy, nie? Ja w końcu mówię, słuchaj bracie, mówię, jak ty takie masz takie objawienie i przekonanie, to zacznij to robić i jak zobaczymy, że faktycznie, wiecie, Bóg ciebie używa, że ty masz jakiś dar, że tutaj to jest jakaś Boża wizja, to wtedy to może jacyś bracia, siostry się przyłączą. ale póki ty nic nie zrobiłeś w tej materii, mówię. A Ty od razu nas chcesz tutaj... Do takiego dzieła, bo to było takie poważne dzieło, które on tam wymyślił. Nie, nie, nie, to że jakieś złe, wiecie, nie? Ale my jakoś nikt, nikt tego nie odbierał, że że, że tak jest, jak on mówi, nie? Więc ja mówię i on się, wciąż gniewał, nie? Obraził się, że tutaj... Tutaj nie dzieje się głosem ducha, tylko on słyszy, nie? No, ale to już taka, mówię, no, trudno, no, jego, jego, jego, jego decyzja... Natomiast no, musimy być ostrożni nie? z takimi pomysłami i rewelacjami, które niektórzy mają. Tak tutaj widzimy właśnie to grono. Nie? Grono braci, którzy rozpoznają, posyłają i dalej czytamy posłanie przez Ducha Świętego. I biorą natomiast... odpowiedzialność. I potem widać, że ten zbór w Antioch jest takim I miejscem rzeczywiście, gdzie oni ciągle wracają. Gdzie widzieli, że on... Wicepody, tak. tak, tak właśnie... Takie miejsce, gdzie... Tak, prawie Jerozolima taka czują, druga. No, taka właśnie już, tylko to już poganie. Mm -hmm. no, tam już są bracia z Pogan. Wcześniej właśnie Jerozolima była w centrum, a w drugiej części dzielił już ta Antiocha bardziej jest e, takim miejscem, gdzie, gdzie ci oni wracają ciągle. No, Chodzi się już <kluzni> Tak, a wzięli jeszcze sobie Jana jako pomocnika. Tak, właśnie wzięli sobie tutaj... Chyba jakieś... tego Jana zwanego Markiem. Tak, Jana zwanego Markiem. Właśnie tego tam y, bratanka, czy, czy siostrzeńca Barnaby. Y, jego wzięli y, do pomocy. Mieli też Jana do pomocy. Y, czyli on tutaj nie był jakimś tam y, no, właśnie takim posłańcem zboru, ale najwyraźniej uznali, że, że im się przyda w tej podróży, Be, wesprze ich jakoś. Nie wiemy dokładnie, co miał robić, co to znaczy, ale no, to, to też jest takie fajne, nie? Że, że tutaj jakiś brat kolejny przyuczał się, być może yy, patrzył na ich posługę. No, to dobra rzecz, mieć właśnie takich młodszych braci, którzy się tam przy starszych uczą. W każdym razie, zobaczcie, zaczęli głosić najpierw w żydowskich synagogach ty dotarli do Salaminy, więc najpierw do Salucji, potem odpłynęli na Cypr i dotarli do Salaminy, gdzie głosili w synagogach żydowskich i przeszli kolejną wyspę. Nie, to, to oni na tej wyspie, cały czas na Cyprze są, tak? To jest wszystko na Cyprze. Piękna wyspa. Na Cyprze. Przechodzą do Pafos i tam spotykają jakiegoś Czarownika. Posłuchaj, czarownik, fałszywy prorok. co? Żyd. I też Żyd. Żyd imieniem syn Jezusa. Bar, to jest syn. Bar Jezus znaczy syn Jezusa. Zobaczcie, co za. Ciekawe i dziwaczne stworzenie. Ale nie, <grymne> stworzenie. Nie, Pana, nie Pana Jezusa Chrystusa. No właśnie ciekawe, co to... Nie, Jezus to o jakim Jezusie. Nie wiadomo, czy On się nie powoływał na Jezusa. Chrystusa. tak to jest napisane. Ale jak czarnoksiężnikiem, znaczy, to nie mógł być. To, to, imię. Wykręcał, to, to nie było powszechne imieniem, Nie wiadomo, że... Nieważne, co on o sobie mówi. Tak. No się urodził takiemu imię. No, no, Może no, jego ojciec miał też na imię No Jezus. ja tak myślę. Że I syn dlatego Jezusa, Syn Jezusa, że faktycznie jego ojciec no, tak ja tak właśnie zóny. Natomiast jest to ciekawy zbieg okoliczności, Zobaczmy, że, że tutaj mamy. Zobaczcie, jest, nazywa się prorokiem, chociaż jest nazwany fałszywym prorokiem, ale mhm. najwyraźniej był to człowiek, który no, gdzieś tam. Coś, coś. Co to znaczy czarny księgę Przepraszam, tak? czarny Czary Czarny czary Czarny, czarny, rejso, czarny, czarny. Zajmował się jakąś formą tak, tak. magii. Tak. Był to człowiek, który mógł się podszywać nawet pod jakiegoś wiecie, jakąś formę pobożności, ale jego źródło ewidentnie było źródłem no, zwodniczym, diabelskim. Nie? 100%. Czarnoksięstwo, no to w Starym Testamencie to. wielokrotnie. Może niewielokrotnie, ale kilkakrotnie mamy ostrzeżenia przed w ogóle wchodzeniem w taką sferę jakichś właśnie czarów, zabobonów, jakichś tam. Wywołanie duchów, to samo wszystko pod, tak, pod jednym. dokładnie. Więc tutaj no, była znana wśród pogan jakaś jednak też forma duchowych kontaktów z jakimiś mocami ciemności. I do dzisiaj zresztą jest wiele różnych form takiej, takiego pogaństwa. Coraz mm -hmm. myślę, Zwarcie. co róż, to się gdzieś tam wiecie, się. pojawia i są kraje, gdzie to bardzo popularne. Ludzie jeżdżą w dalekie miejsca, żeby ktoś nad nimi jakieś tam dziwnaczne obrzędy odprawiał i ludzie faktycznie wchodzą w stan odmiernej Niemniej. świadomości. Mm -hmm. Przeróżne rzeczy się dzieją i wracają, mhm. opowiadają cudowne świadectwa też. Wiecie, tak? mhm. Ostatnio oglądałem taki program, taki właśnie, yy, nie pamiętam co to było, ale jakiś taki właśnie czarownik I, i tam ludzie ze Stanów, z Australii opowiadali, wiecie, jak im to pomogło, nie? że tam właśnie z jakichś nałogów dzięki temu wyszli, mhm. mieli jakieś problemy osobowościowe i to, to cała ta, ta, ta, ta pogańska procedura im pomogła odnaleźć jakiś pokój wewnętrzny. No wiecie, posłucha czegoś takiego, to brzmi no jak takie naprawdę cudowne, Boże dotknięcie. ja, ja tego tak promocję... nie odbieram. Znaczy, celu, ja też tego tak, celu, tak nie cudowne, odbieram, ale wiecie, to ma takie znamiona, to tak, tak to dobrze, dobrze brzmi, brzmi, brzmi, to tak przekonywująco brzmi. Bo diabeł czyni takie rzeczy. No więc właśnie to jest ciekawe, że nie w, nie w każdym no. przypadku dochodzi no, do jakiegoś szaleństwa no. i obłędu. Czasami ma to pozory jakiegoś uzdrowienia, ma to pozory jakiegoś jakiejś autentycznej, no, dobrej przemiany, bo inaczej wtedy, wiecie, różni ludzie się na to kolejnie nabierają. To już było za Mojżesza, przecież tak. on też się zmierzył z tą siłą zła, Uch, tylko, że na końcu jednak Uch, Pan był pował swoją moc. Ta Uch. laska Mojżesza, tak, Arona zjadła tamtą laskę. To przecież wtedy już była, jakby to powiedzieć, demonstracja dwóch sił, tak? Mm. Oczywiście, że ta siła demoniczna, ja tak nie chcę machać ręką, ja bym się bała do tego zbliżać, ale chodzi o to, że jakąś moc ma. Mm. No i ten też musiał tutaj mieć, Dlatego... skoro ten prokonsul, Sergiusz Paweł, człowiek roztropny, no właśnie, roztropny, widzimy, że ten czarownik należał do jego otoczenia, mm. więc on musiał być przekonywujący. Tak, no to był, musiał mieć jakieś stanowisko u niego i jakiś sekretarz. I to był człowiek, który miał wpływ na, na, na, na zobaczcie, na roztropnego człowieka. Nawet czerpał się mu. Ale chciałam oszukać. Coś, nie? Da, spotkanie y, tej elity światowej no tak, nie nie była też czarownica. No to by Teraz tak? Chodzi o to, że oni muszą w to wierzyć, ponieważ no, dali się tam dotykać i ona na nich dmuchała To tak. jest taka. Mm, straszna rzecz, ponieważ Bóg tknął w nas Ducha Świętego tak samo. nie? i diabeł się trzeba ja to, to chciałam to powiedzieć właśnie, że to jest takie podszywanie się coś obrzydliwego. No, to w ogóle jest taka Elita. typowa... A gdzie to było w ogóle? Co? Da, da, to, da, to tam, gdzie... Co to nie no, to to to mają Na szczycie takich... A, a to, to, co słyszałem. I no ona na wszystkich, kto tak muchała? No na tych, którzy tam, tam się Na tych, którzy tam się A sześć osób? No, tam no, wszyscy to są tam. Oni w szoku, że, że no, tak. coś takiego no, się już się nie kryją. No, nie bo kryją, to, bo tak. kiedyś tam by o tym się słyszała, to człowiek tak zawsze. Teoria spiskowa. No, ale no, tutaj po prostu jawnie już jawnie. No, to, to było tak. dla mnie szokujące, że tacy tak, ludzie tak. wydawałoby się w świat, świat i dali się w takie coś. że taką jakąś dziwaczną, bo to też takie jakieś są po prostu już... takie, takie, takie prymitywne, nie? Blady. Malowana tak po prostu. A to, tak. to było pokazywanie jakieś, tak? No tak, to, tak, pokazanie no, to, pokazanie to wiesz na takim światowym forum jakimś finansowym. Na, no YouTube e, tam, no, na YouTube gdzieś jest. Wszyscy podkarawatem, elegancką, tak. kamerę. A Duda też tam był prezydent? Tak. Duda, Duda, Duda byla, też tam był? Nie, ale tak. to już ustawie nie. W tym akurat nie. Tam tak. tam, tam nie ona tak jakby z dziurę wzięli. Taka Indianka taka jakieś no, wiem Ona tam jakieś tam coś tam gadała i swojemu zaklęciach, a potem do każdego podchodziła i dmuchała. I tam nie, to, wiesz, nie wykazywali tam wiesz, nie, nie przepraszają nie nie no, ja że tam leciły, ale mimo wszystko. No, straszne ale to miało jakiś taki wyraz. nie tylko symbolika moim Nie, nie, no to tutaj coś coś więcej, to widać, że to jakieś takie wręcz zaproszenie, no bo oni tam zaprosili, to nie to, że na przykład. Tam się pojawiła, tak. tylko to on było zaaranżowane, zaproszone i oni coś chcieli pokazać, mm. że tutaj polegają na jakiejś nadprzyrodzonej tak. może już nie Takiej osoby przez boskiej nie tylko jakaś nie, ja moc ciemności, moc, moc straszności. Naprawdę, ja też aż, aż byłem w szoku. Kto się ekstra zaprosił, ksiądz matka natura przyjdzie. Tak. Tak. No jeżeli jest teraz 10 przykazem... Ja może się to mało prawda? W tych nie jest. Że poszli na górę i obruszyli swoje dziesięć przykazów. Teraz tak jest też? No temu. Coraz więcej jest takich rzeczy właśnie na tych I igrzyskach i w, olimpijskich. Też tak, to, różne, to otwarcia przecież. Te otwarcia też coraz bardziej ma jakiś taki charakter, jakiś dynamiczny. Jakaś A, forma to, to, to, to. takiego takiego, a ten tunel szwajcarski, no Gotarda był, mhm. no. no to był to też to przedstawienie, tak, że, no. ta, że, tutaj Wiemy coś wzią. się dzieje, coś się Czego? dzieje, tak, tak, tak no, jest, jest, jest, jakiś taki aspekt, i to właśnie widzimy ludzi wydawałoby się, no którzy rzekomo sąnych, tak, nie wierzą w jakieś tak. tam no. Wierzą tak, niby są naukowi, niby nie budząc takie przyjmują, a tutaj takie typowo niemieckie to już to już uchodzi, nie to staje się coś popularne. także to jest niepokojące. nie tam, że że nie ma właśnie takiego. Jednak przez, przez wieki e, no, ludzie się bali tego, a dzisiaj... Taki, nie boją się. Taki, taki nawrót do tego mm. neopogaństwa i jakiegoś takiego poszukiwania mm. no, na Człowiek jest stworzony do poszukiwania ciągle. ciągle się czyni mm. Jak nie jest spełniony w Bogu, no to szuka po prostu jakichś innych form a nie jest spełnionym Bogu, no bo, bo nie chce. Tak. Nie chce przyjąć wiarą tego, co jest zapisane w Ewangelii. No i szuka czegoś innego. Człowiek ma taką naturę, takiego poszukiwacza cały czas. To jest buntownika. Buntownika, poszukiwacza. Mhm. Zbuntował się przeciwko Bogu, no to szuka innych dróg wyjścia. Tak. Widzimy, że ten Sergiusz, yy, Paweł, roztropny człowiek, wezwał Barnabę i Saula i pragnął słuchać Słowa Bożego. Czyli tutaj mamy człowieka, który ma w swoim otoczeniu jakiegoś czarownika, fałszywego proroka, a jednocześnie, zobaczcie, to nie przeszkadza Bogu wzbudzić w nim pragnienia słuchania Słowa Bożego. Bo to chyba jest wynikiem... Oczywiście tutaj to nie jest powiedziane. tak? Ja nie chcę tutaj dopisywać czegoś, ale sobie myślę, że to łaska Boża, nie? że ten człowiek, będąc pod wpływem takiego czarownika, y, pragnie słuchać słowa Bożego. Takich urzędnik rzymski, jakiś taki urzędnik. Tak? No, tam był jakiś tam, był w jego otoczeniu ten czarownik, więc tutaj od Prokonsul to taki, wiesz, znaczący... Już, gubernator tak, taki na ten teren. Tak, na ten wyznaczony teren. przez władze rzymskie człowiek. Więc to nam pokazuje, że to, że ktoś tam ma kontakt, wiecie, z jakimiś new nie wiem, z jakimiś dzisiaj różnymi perwer perwer perwersjami, to nie oznacza, że ten człowiek, jeśli do niego przyjdą boży ludzie, że nie będzie chciał słuchać. Ja się mowę, ale, się nie? To jest tak ciekawe, się wiecie, mamy Heroda, który chętnie słuchał Jana Chrzciciela, nie? Chociaż był podłym człowiekiem. Był, był człowiekiem, który żył w grzechu i w końcu kazał go ściąć, ale czytamy, że chętnie go słuchał. Że gdzieś... Jego to, cząstka. To, to, to, to, to, to, to jest ciekawe, nie? Że czasami nam się daje, że tacy ludzie jacyś tam yy, o, z wysokich sfer, czy tamtego dzieje, tam oni tam nie są zainteresowani. Nie zmy. Nie wiemy, czy gdyby właśnie ktoś do nich przyszedł z Ewangelią, czy oni by nie posłuchali. Więc tutaj myślę, że jak mamy okazję gdziekolwiek powiedzieć, no to módlmy się, żeby Bóg dał nam odwagę, żeby zaświadczyć, czy to właśnie jakimś ludziom na wysokich stanowiskach, czy, czy, czy w urzędzie, gdzie jesteśmy, czy coś... Naprawdę nie wiemy, jak Bóg się może posłużyć, jak ludzie czasami mają głębokie pragnienie. Ja słyszałem takie świadectwa, nie? Że ktoś tam gdzieś poszedł do urzędu, jakąś sprawę załatwiać i wiecie, zaczęła się rozmowa i ktoś się podzielił świadectwem i kobieta płacze, wiecie, w biurze, w urzędzie i mówi, że ona gdzieś tam załamana, że tego, a tutaj ktoś coś takiego mówi o Panu Jezusie, nie? Że, że jest ratunek, zbawienie. No także tutaj też jest to dla mnie taka sytuacja, no niezwykła, że, że ten człowiek pragnie słuchać sła Bożego, ale ten elimas widzimy, zaczyna się. coś się sprzeciwiać, zaczyna jakoś przeszkadzać. Nie? nie wiemy, w jaki sposób, co on wyrabiał, czy to słowami tylko, czy jakieś robił rzeczy inne. W każdym razie yy, próbował go odwieść od wiary. Czyli tutaj mamy taki wyraźny, no, namacalny konflikt duchowy. Ten człowiek jest ewidentnym wrogiem. Chrystusa, wrogiem Boga, i kiedy widzi, że oni przynoszą dobrą nowinę, Ewangelię, Słowo Boże, to ten człowiek się sprzeciwia. I teraz zobaczcie, co Paweł robi. Utkwił im wzrok. Wziął potrzeb i zaczął z nim wymienić, Nie dyskutuje z nim. No właśnie. Nie, nie, nie, nie, nie teraz nie próbuje, wiecie, argumentów lepszych teologię. No, no. Tylko co? Spojrzał na niego uważnie, ale zobaczcie, znowu dany jest napełniony no Duchem Świętym. Czyli to nie było że to, to samo z siebie, to po raz kolejny widzimy, że Duch Święty tego namaścił na, na, na, na, i, i, i dał mu taką odwagę i zdolność i powiedział Synu Diabła. Wow. Mocne. Mocne, nie? Mhm. Synu Diabła, pełny wszelkiego postępu i przewrotności nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Wow pierdy mi no. Więc zobaczcie, są sytuacje, kiedy podatkienie nie To jest ważne. Nie to, że wiecie, teraz my każdego będziemy wyzywać od, kto się z nami nie zgadza, od synów diabła i tak dalej. Niektórzy tak robią, moim zdaniem, pochopni i to, to w żaden sposób tak, nie ma takich owoców, ale tutaj pod natchnieniem Ducha Świętego, Paweł no, twarde słowa, bardzo twarde, i jest miejsce też na coś takiego, jest miejsce na taką konfrontację z pewnymi ludźmi i to widzimy kilkakrotnie już, widzieliśmy wcześniej, że, że oni z czasami starszych żydowskich konfrontowali bardzo twardo i tutaj tego, tego zwodziciela, no, bez, bez ogródek, nazywa go, kim jest, yy, mówi, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Yy. Czy to Może też... dlatego tak go potraktował, no wiadomo, pod Ducha Świętego, mm -hmm. ale była sytuacja, że rzeczywiście idzie, jest jakiś prokonsul, który widać, że jest naprawdę zainteresowany i apostoł zwiastuje, oni zwiastują jemu to Słowo Boże i widać, że on, on zaczyna to chwytać, a Słowo Boże, jest zainteresowany i nagle przychodzi jakaś taka, taka, właśnie taka przeszkoda, że tak próbuje tak jak mówić. No to tak. wtedy widocznie yy, stwierdzili, że nie ma już tutaj jakiejś innej opcji, tylko to trzeba tak... Yy, ostro. Ostro. To, ostro. to nie jest jakaś dyskusja przy kawie, tak. tylko to już widać, że ktoś jest zainteresowany, a tutaj on próbuje właśnie wykrzywiać te drogi, prawda? Tak jakby chce odwieźć kogo, od, od Chrystusa kogoś, to już jest, no można powiedzieć, na to przygotowany wręcz. No i, i, i dalej. Paweł mówi, oto teraz ręka Pana na Tobie, czyli miał to objawienie znowu, miał ja. konkretne objawienie, co się stanie. Mówi, oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez czas, dosłownie. I natychmiast ogarnęły go mroki ciemność i chodząc wokoło szukał komuś kto by go poprowadził za rękę. Więc tutaj Paweł nie tylko skonfrontował go, ale też miał to objawienie, że teraz Bóg objawi swoją moc i oślepi tego człowieka. Więc tutaj to też jest no, taka demonstracja mocy Boga i jego możliwości, kiedy mamy do czynienia z taką diabelską przeciwnością. Tutaj nie ma strachu no, po stronie Pawła, nie ma jakiegoś właśnie dialogu, dyskusji, tylko w tej sytuacji to objawienie i prowadzenie Ducha Świętego prowadzi do takiej dramatycznej konfrontacji, to? w której moc Boga się objawia. Zamięknij. I wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył. Zdjęcia. Znaczy, z tylu. Z tylu. <śla> Znak znaczy, zobaczył, tak, wielki. No, zobaczmy, że ja powiem, bo y, pewnie ten Elimas tam był jego jakimś... Doradcą. Ministrem doradca, Od spraw kultury. I no razem jakoś tam prowadzili y, tą działalność na tej wysepce, czy w tej mieścinie, no i byli, jak to się mówi, z sobą, z życi. A tutaj, no i na pewno w jakimś tam sensie miał dla niego podziw, prawda, za te wszystkie różne takie googlarstwa. Hmm. A to nagle okazuje się, że o, o, o, że jednak jest ktoś, jednak coś, czy tam ktoś się jaką taką to odbierał, ale było to na pewno mocniejsze. Było tak to jest. zupełnie coś innego. Także no, uwierzył, że, że to nie jest tylko jakaś teoria, którą ta, ja sobie tak wyobrażam, że Paweł apostoł na początku mu głosił Ewangelię i tak dalej, i tak dalej, a tutaj ta Ewangelia znalazła pokrycie w życiu, mm. że, że rzeczywiście to, co mówi, to nie jest tylko sama mowa, trawa, mm. tylko to, Konkret. To, to, to po prostu... pewne fakty przemawiają za tym, że ten Paweł rzeczywiście mówi prawdę. I to też jest ciekawe, że zauważcie, że było wiele innych sytuacji, kiedy różni ludzie sprzeciwiali się Pawłowi i on no, nie konfrontował wszystkich w ten sam sposób. Nie? Mm. Tutaj wyraźnie znowu to, moim zdaniem, to podkreślenie napełnionym Duchem Świętym mm. wskazuje, że Paweł no, nie robił tego właśnie tak cieleśnie. Czasami no, ludzie próbują, wiecie, mają swój schemat działania, po prostu jadą do każdego z tym samym schematem. Tutaj myślę, że w dziejach apostolskich zauważamy, jak Duch Święty różnorako działa. Nie? I to jest coś, o co też musimy się mówić, Naprawdę dla siebie, dla zboru, żebyśmy nie działali tak schematycznie po ludzku. Nie? Bo mamy pewne wiecie, rzeczy, które się przyzwyczajamy. Wydaje nam się, że to dobrze działa. Ale pytanie, czy, czy się pytamy, Pani, czy to jest Twoja wola? Czy Ty tak chcesz Zdanie. działać? Nie? Czy to jest bo, bo czasami właśnie myślę, że tak tutaj, no jest to dla mnie taki wyjątkowy, wyjątkowa sytuacja, taka konfrontacja, takie działanie, takie oślepienie wiecie, przeciwników. Nie? Ile było przypadków, że Pawła schwytali, pobili go i on to wszystko znosił, śpiewał, uwielbił Boga i czasami się zatrzęsły mury i, i tak jak Filipi później zobaczymy w cudowny sposób wyjdzie, ale w innych przypadkach się nie zatrzęsł. i W kajdanach siedział przez lata, w więzieniu, nie? nie było no. cudu. Ale on to wszystko no. właśnie Duch Święty w różny sposób prowadził, w różny sposób działał. Tu jest potrzeba naszego no, takiego bycia blisko Boga. Takiej pobożności też w naszym życiu, takiej postawy otwartości na działanie Ducha. Bo ja myślę, że jak wychodzimy z takiego założenia, że Duch Święty już tak nie działa, Duch Święty nie prowadzi, no to raczej nie poświadczymy Jego takiego prowadzenia. Natomiast Wreszcie, wtedy są programy zwykłe. No, wtedy działamy właśnie. Właśnie. Działamy według programu. Tak? Działamy według schematu, który działa, o tam działa, Tam się mają sukces, no to weźmy też za nimi, zróbmy to samo, co oni. I tak wiele Kościołów funkcjonuje. kościoły funkcjonują na zasadzie Realizacja jakichś tam ludzkich programów, które lepiej lub gorzej działają. Natomiast no, w dziejach apostolskich naprawdę mnie to zadziwia, jak co róż widzę działanie ducha w niespodziewany sposób. Taki raz tak, raz tak. Ale jest ciągle to właśnie, że oni słyszą ten głos ducha. Ten duch ich prowadzi. Używa ich. Udziela mocy. Cudowne rzeczy czyni. I, i tak jak tutaj, no, znamienny człowiek się nawraca i przez niego, wiadomo, miejmy nadzieję, że tam dalej też ten człowiek nie pozostał bez świadectwa, nie? Tylko jak już uwierzył w Pana, no to mamy nadzieję, że też dalej Pan się nim posługiwał i być może właśnie będąc na takim stanowisku też Bóg się używał go, żeby pozyskiwać kolejne to, że Nie czytamy o tym, Paweł dalej jedzie, czytamy, ale, ale w tej sytuacji no... Pięknie. Trochę mi ta sytuacja przypomina, że tak powiem, tą ustawkę I na górze bodajże Karmel, no. ten, co był Eliasz z tymi prorokami bale, nie? Tak. To tam też był, tam było, no. Ale to tak, tak sobie kiedyś myślałem, że ten Eliasz, znaczy między innymi on to musiał mieć naprawdę chodzić z Panem tak, On wiedział, tak. wiedział po prostu, co mówi. Nie bał cel, się co ten... tego. Nie bał się, tam 300, 400 było, tak? Tak. No. On wiedział, że, on, że jak to się mówi, prawda, jest po jego stronie, że, że Bóg jest z nim. Na pijaku było 300 tysięcy. On też kazał tam, tam, tam polewać tą ofiarę. Nie, nie, tak jakby to się wydarzył i tak jakby strzyświał z nim. No dobra, dobra, lepiej tam polejcie benzyny i dolejcie. Wolę. Ja tam benzyny tam, nie tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, Właśnie on jakby no, dodatkowo jakby utrudnił Panu Bogu zadanie spuszczenia ale on miał, no, wiedział, że u Boga nic nie ma niemożliwego. No więc tutaj właśnie jest to nadprzyrodzone działanie Boże, które no, w różnych sytuacjach tutaj oglądamy. Mamy Szczepana, który napełniony Duchem Świętym umiera pod y, ciosami tych prześladowców, więc tam też jest pełen ducha, tak? Widzi Pana Jezusa to ma jakieś objawienia, ale umiera, tak? Też mógł, mógł cudownie ich oślepić, mógł ich wiecie, sprawić, że wrzucaliby, a kamienie by wszystkie leciały na ziemię, no, wszystko może, ale tak nie zrobił, nie? Natomiast wszędzie ci Boży ludzie widać ta obecność Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest, jest żywy, jest autentyczny, działa. Więc to jest też coś, co myślę, no i my potrzebujemy tego szukać w taki zdrowy sposób, bo wiadomo, że mamy dużo różnych przegięć i nie chcemy ciągle, wiecie, się tym przegięciami zniechęcać. Natomiast patrząc na te dobre rzeczy, które, które no cudowne wręcz rzeczy, które czytamy w Nowym Testamencie, mam nadzieję, że nas to pobudza do modlitwy o to. Żeby to nie było tylko, wiecie, że sobie poczytamy, pogadamy, niej fajnie, o, tam, tamci to mieli, no? Tylko, że, że gdzieś to budzi w nas pragnienie. Panie, jeśli to możliwe, to, to też używaj nas, działaj w naszym życiu. Daj nam doświadczać tych cudownych rzeczy. Daj nam słyszeć Twój głos. Być prowadzonymi przez Ciebie. Doświadczać proroctwa. Doświadczać właśnie takiego napełnienia duchem, w którym, w którym wiemy, co mamy powiedzieć. Wiemy, co mamy zrobić, jak mamy w danej sytuacji się zachować i wiemy, że to nie z nas, że to faktycznie duch święty w, w nas. Mieliście pewnie takie przeżycia, kiedy coś powiedzieliście, zrobiliście i, mm. i wiecie, że to nie było z was, że to było po prostu, no sami się dziwiliśmy, że coś takiego zrobiliśmy, czy powiedzieliśmy. Ja też miałem kilka w życiu takich sytuacji, gdzie potem myślałem, skąd ja to wiedziałem? No w ogóle jak z taką dziewczyną, ona tak na mnie patrzy i mówi: mówi ty, ty, ty, ty, ty jakbyś mi wszystko nie wiedział, nie? A ja był młodym wierzącym, bo dopiero tam pół roku, tam roku może byłem wierzący. Tam szliśmy, autobus był odjechał i żeśmy szli przez 10 kilometrów, wiecie, do drugiego miasta, nie? I zacząłem mm -hmm. po prostu z nią po drodze rozmawiać. I ona po prostu była w szoku. Ja wiem, że sam też, później sam się, ja sam byłem w szoku. Nie? Albo kiedyś jechałem, to dawno było, parę lat temu, dwa lata temu jechaliśmy tam pociągiem pociągu i zacząłem z jakąś tam kobietą rozmawiać. przedziale, a babcia taka siedziała obok. I ta babcia mówi... Wie pan co, ja aż się, aż, się, aż, się, aż się boję, co pan mówi, nie? Mówi, pan jakoś tak inaczej mówi, tak. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś coś tak. Taka wystraszona była, nie? Taka mm -hmm. starsza pani, tam mm -hmm. po 60, nie? No i ta, co z nią rozmawiałem, ona tak nie bardzo była, no. a ta babka obok, która taka, wiecie, tam wydawało mi się, że nic nie nosi, działa, aż się trzęsła, nie, tak. mm -hmm. I no, do tak, to było. Czasami, wiecie, to, to jest piękne, nie, jak tak, wiecie, Duch Święty zaczyna działać i to, to my wiemy, że ja mówię Pani, no tutaj, wierzę, że Duch Święty pani nie nie? I Pani coś musi z tym zrobić, nie? Tam już nie pamiętam, jak tam rozmowa się dalej mm. potoczyła. Ale, ale to, to, to tak mi pokazało, nie, jak, jak właśnie robimy coś takiego zwykłego, normalnego, a tutaj zaczyna Duch Święty działać i wow, jesteśmy w szoku, co, co, co, co no tu się dzieje. my mówimy do tej osoby Duch Święty? do tej. No, tak, tak, tak. Tak może być. Obok, nie? Tak, obok. No. Także tutaj na pewno jest ważne, żebyśmy prosili Boga by, by, by udzielał na ludzi, tej łaski. No, Pan Jezus powiedział, oto jestem z Wami aż do skończenia świata. I, i da, daję Ducha Świętego Kościołowi i wierzymy, że to, co tutaj czytamy, no, nie zakończyło się ze śmiercią tych apostołów, bo my dzisiaj też tego potrzebujemy. No jak my możemy coś zrobić bez, bez łaski Bożej, bez mocy Ducha Świętego? No Jezus mówi, dana mi jest wszelka mocy i oto ja jestem z Wami, aż do skończenia tego wieku, więc... Wierzymy, że my jesteśmy częścią tej obietnicy, którą Pan Jezus dał swoim uczniom, że ten wiek jeszcze się nie skończył, Pan jeszcze nie powrócił. Więc, więc też no, módlmy się o te rzeczy, prośmy Boga, żeby dało nam więcej oglądać tych przejawów no tak. Jego łaski, Jego mocy, Jego działania. I bądźmy otwarci na to. Nie? Nie, nie, nie, jakkolwiek Duch nas prowadzi, nie próbujmy robić rzeczy nad wyraz wiecie, wielkich, do których nie jesteśmy gotowi, ale w tym, co odczuwamy, że, że powinniśmy zrobić. ale czasami to może być mała rzecz. Nie wiem, jak się tym był usłyszył. Też nie wiem, czy on ja mówiłem jakiś czas temu, zadzwonił do mnie kolega, po, nie wiem, ile lat myśmy się nie widzieli. No myślę, że już tak z 34 lata, coś takiego. Dzwoni do mnie chłopak z internatu, w którym byłem kiedyś w internacie, jak byłem jeszcze w szkole mm -hmm. średniej. Dopiero co się nawróciłem. Ta mama mnie wywaliła z domu, mieszkałem w internacie i tam był taki chłopak, którego, który, którego ksiądz wychowywał. I on dzwoni do mnie po tylu latach, nie mieliśmy żadnego kontaktu. Z lat temu dzwoni do mnie. I, i pyta się, czego pamiętam. No ja no mówię, pewnie nie pamiętam, tak jakiś taki sympatyczny, był taki cichy, spokojny. I on do mnie mówi, wiesz co, Pana? Dzwonię do Ciebie, żeby Ci za coś podziękować. Słucham, o co mu chodzi? Ty byłeś jedyną mm. osobą, która kiedykolwiek zaproponowała, że chce się o mnie pomóc. I aż mnie wiecie, Cię zatkało. Ja tego w ogóle nie pamiętam. A on po 30 iluś tam latach, wiecie, namierza mnie gdzieś i dzwoni do mnie, mm żeby podziękować mi, że ja się kiedyś o niego chciałem pomóc. Nawet nie wiem, czy się pomodliłem. On mówi, że chciałeś się pomodlić. Mm -hmm. Czy pomodliłeś? Nie pamiętam. Może powiedział, że pomodliłeś. I to mnie tak ruszyło. I zobaczcie, taka maleńka rzecz, że kolegę z internatu zapytałem, czy chcesz, żeby się o niego pomodlił. I on przez tyle lat to pamiętał. Dla niego to było tak ważne, żeby po tylu latach zadzwonić do mnie i za to mi podziękować. To była cała rozmowa. Wrócił się, czy nie? Nie wiesz. Mhm. Wiesz co, no, Zaczęliśmy tam trochę rozmawiać, ale właściwie nie, nie, nie wyglądało. Tylko po prostu to dla niego było tak ważne. Mhm. Tak ważne, wiecie, że... Że, że ktoś się o niego chciał pomodlić. Tak to tak sobie... będzie, to tak będzie przy tym, przy, przy, przy nasądzie, no. kiedy będzie oddzielenie ko kozłów i owiec, nie? No. Też kiedy? Kiedy? Kiedy? Co ja? pani nie? No. Wiecie, czasami nam się da taka drobna rzecz, nieznacząca, a tam nikt nie będzie pamiętał, a czasami gdzieś dla kogoś to było tak ważne, nie? Kogoś to była przełomowa sprawa, nie? Ja tak sobie myślę, że jak on po tylu latach, wiecie, o tym mówi, nie? No, to mm -hmm. musiało to dla niego naprawdę być. Nie, no Także nie lekceważmy takich małych, drobnych rzeczy, które też sami też możemy zrobić I, i my możemy myśleć, że to nic wielkiego, a nie wiemy, jak Duch Święty się tym posłuży, jak, jak Bóg tego użyje. Nie? Czasami damy komuś traktat, czasami z kimś się pomodlimy, czasami właśnie parę słów powiemy, jakiś komuś i, i kogoś to, to naprawdę ruszy, nie? Także ważne, żebyśmy no, i Boga, aby nas używał, żeby nas prowadził przez Ducha Świętego, żeby pomógł nam też doświadczać. Niekoniecznie zawsze takich cudownych rzeczy. Dałby Bóg jak najwięcej takich cudownych, ale jakkolwiek. Jakkolwiek zachce nas użyć, jakkolwiek zachce nami się posłużyć, ważne, żebyśmy byli tymi dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Nie? Używa jak chce. Jego chwale. Nie przypisujmy sobie niczego, jak coś się fajnego wydarzy, tylko dziękujmy no, Bogu. Nie, nie, nie, nie myślmy o sobie, bo to też mhm. czasami myślę, że Bóg czasami nam nie pokazuje wielu rzeczy, bo by nam do głowy uderzyło, nie? Jacy to my jesteśmy święci i ważni, jacy to mhm. jesteśmy duchowi. Więc ja myślę, że wielu rzeczy nie widzimy, co nie znaczy, że Bóg nie robi swojego dzieła, nie? Po prostu nam tego nie pokazuje, żeby nas oszczędzić przed tą naszą pychą, która tak łatwo się wzbija. Nawet kiedy Pan Bóg się nam może posłużyć, to niestety czasami widać niektórym ludziom to uderza do głowy, ale myślę, że wszyscy jesteśmy podatni niestety na takie myślenie o sobie za dużo, za wysoko. I tutaj czasami przez to nie może nie widzimy pewnych rzeczy, ale, ale módlmy się o to, żeby Bóg nas używa i działał. Kochany się, kochani. Mm. Mm. Mm. nasz Panie, tak pragniemy, by to, o czym czytamy w Twoim Słowie, nie było tylko religijną teorią, nie było tylko jakąś nauką dla nas teoretyczną, ale chcemy modlić się, żeby to, czego dokonywałeś w dawnych czasach przez różnych ludzi mogło też i w naszym życiu, choćby w jakiejś mierze się odbywać, tak jak Ty sam zechcesz, tak jak Ty wiesz, że jesteśmy zdolni żeby to nam nie zaszkodziło, żeby to nas gdzieś nie poprowadziło w jakieś niewłaściwe strony, ale żebyśmy naprawdę służyli Tobie i wielbili Ciebie, i oglądali, doświadczali Twoją cudowną łaskę i Twoją moc w naszym życiu, w posłudze Twojego Kościoła, niekoniecznie przez nas, ale przez braci, siostry, jakkolwiek zechcesz działać. Panie, chcemy szukać Twojej chwały, chcemy szukać właśnie zbawienia ludzi. Widzimy też, jak w niektórych przypadkach te cudowne Twoje dzieła spra sprawiły, że ludzie byli poruszeni. To nie było tylko zachwycenie cudem, ale tak jak tutaj w przypadku tego Sergiusza było to nawrócenie, wiara do Ciebie. To, tego pragniemy oglądać, Panie, ludzi właśnie wyrwanych z tych fałszywych wierzeń, z tych różnych zwiedzeń. Daj Panie nam łaskę, poddani Twemu Duchowi, posługiwać tak, jak nas zechcesz używać. I też nie obawiać się tych przeciwników, ich słów, ich, ich gruźb, ich jakichś magicznych sztuczek, cokolwiek by nie mieli. Daj Panie nam pamiętać, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Obyśmy byli poddani Twemu duchowi, aby ta moc i ta, ten autorytet ducha mógł się przejawiać i w naszym życiu, i w naszej posłudze, i gdziekolwiek Panie jesteśmy, daj nam tę łaskę, być poddanymi Tobie, oczekującymi Ciebie, modlącymi się, żebyś działał i używał nas jak Sam chcesz. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwala. Bądź uwielbiony, nasz Panie. Amen. Amen. Amen.